Dzień dobry, dzień dobry. Przelewieści druga seria. Zgodnie ze zwiastunem zaczynamy pierwszy odcinek. Moimi gośćmi są Tomasz Radziwonowski, M.G. Gawin. a z tej strony Jakub Bieroński, Radio wieści. No i dobrze, przystępujemy do prasówki. Jak tam panowie... Ciekawe artykuły w marcowych czasopismach? Bardzo ciekawe. Emil, spodobało ci się ciekawe. coś? Ciekawe. Oczywiście, że tak. Jest kilka, znaczy jest kilka co najmniej, do których się odniosę i co najmniej jeden będzie omówiony tak trochę szerzej albo przynajmniej będzie pretekstem do yy, pogadania. Nie mówisz tego z wielkim przekonaniem. Nie, mówię to z wielkim przekonaniem, bo jakby każdy, ten artykuł, który sobie wybrałem do, do pogadania o nim, jest, jest ciekawym pretekstem do, do, do, do, do szerszego umówienia, więc tak, nie, nie jestem, jestem przekonany. Dobra, dobra. Okej. Okay. No dobra, to ja zaczynam Pasieka. Pasieka, czasopismo na marzec i kwiecień. Strona okładkowa. Co nam powie węza Sławomir Trzybiński. Anna Gajda, Ewa Mazur, Andrzej Bober. Pszczelarskie kompedium wiedzy o wirusach pszczelich. No o wirusach to chyba w ogóle ostatnio jest dużo, bo także podejrzewam, że jeszcze się pojawią. Rolniczy handel detaliczny, aspekty prawne. Radek, Rafał Wasilewski. I tak, pszczelarskie kompedium wiedzy o wirusach. Jest to druga część publikacji, w której możemy się dowiedzieć o różnych wirusach, tym razem związanych z nosem ozą, a nie związanych z chorobami pasożytniczymi, jak również z, o samym rozpoznawaniu chorób wirusowych. Miód akacjowy pod lupą. Kolejny artykuł Mardy Burzyńskiej. No, jest to właściwie takie standardowe omówienie składu chemicznego, tekstury, charakterystyki pożytku. Tak, takich ciekawostek to, aby optymalnie wykorzystać pożytek ze starszych, Średnio zwartych zadrzewień wystarczy 6 rodzin pszczelich na 1 hektar. No to chyba raczej dość mało. No, w porównaniu do naszego kraju yy, przepszczelonego. Co nam powie Węza? Sławomir Trzybiński. Do, wydaje mi się, że dość ważny temat. Ostatnio mm, często poruszany yy, w internecie. Yy, ale nie tylko, nie tylko w internecie, na różnych wykładach też dostępnych w naszym świ świadku pszczelarskim. No niepokój, jak autor zauważa, słuszny niepokój budzi, że mm, po prostu różne... Domieszki, domieszki dodawane do wosku pszczelego w celu no, po prostu yy, potanienia, potanienia, zmniejszenia kosztów sobie produkcji tej węzy i one no, budzą niepokój, dlatego że mogą źle wpływać na rodzinę pszczelom, jak się powszechnie uważa, oraz spływają, spływają po prostu z ramek. I tutaj au autor yy, na tym się głównie skupia, przynajmniej w tej części artykułu. Kolejnym artykułem jest przesunięcie w czasie aktywności pszczół Michała Zawilaka. No i tutaj mam troszeczkę uwag. Generalnie artykuł jest o tym, że przesunęły nam się pożytki i pszczoły inaczej reagują niż reagowały jeszcze te 50 lat temu, o czym możemy przeczytać w starych czasopismach, między innymi w archiwum czasopisma Pszczelarstwo. No i tutaj jakby nie ma co się przyczepić, nasza gospodarka po prostu musi się do tego, jeżeli ktoś yy, jest przelazem produkcyjnym, no to jego yy, po prostu zabiegi yy, pasieczne muszą się do tego zastosować, jasna sprawa. No ale przy okazji pojawiają się takie kwiatki jak, podsumowując, zatem przesunięcie pożytków niewątpliwie było bezpośrednią przyczyną identycznego przyspieszenia aktywnego życia pszczół, co wydaje się naturalne i świadczy o celowości i harmonii w przyrodzie. No troszeczkę tutaj taki wątek moim zdaniem kreacjonistyczny się pojawia. No, z tego co ja wiem, żaden poważny biolog nie powie, że przyroda ma jakikolwiek cel, dlatego że nie wynika to z wiedzy naukowej. To po prostu jest kwestią dostosowania ewentualnie, co motorem do tego jest po prostu przypadek i konieczność. No Po prostu przesunęły się pożytki. Eee, no to po prostu e, pszczoły mm, no nie mają wyjścia, tak? Po prostu muszą zbierać ten pokarm, jeśli chcą rozwijać się i po prostu reagują na bodźce środowiska. Trzeba bardzo uważać, wiem, że to jest kuszące, żeby tutaj mm, no, za, zastosować takie myślenie, że ponieważ pszczoły zapylają kwiaty, kwiaty są ładne, za, y, dzięki temu mamy jedzenie, że pszczoły zapylają kwiaty, to to wszystko jest takie celowe, wszystko jest takie ułożone i zaplanowane. No nie, nie nic na to, y, przynajmniej z wiedzy biologicznej, nie wskazuje. No i też y, tutaj y, jakby zmianę, y, przesunięcie w czasie aktywności pszczół i, i poprzesuwanie się baz pożytkowych też jest mocno uwarunkowane zmianami klimatycznymi, jak, więc, więc jakby tutaj y, i z tego co kojarzę chyba y, w tym artykule o tym za dużo nie ma i, i, i nie jest brane w ogóle pod uwagę, także tak... No nie, nie, bo jest w kolejnym w sumie, <śmiech> więc może, może dlatego... Mm... Konkretnie w artykule Rafała Szeli, nowoczesna pasieka w dobie wyzwań zmieniającego się świata. I tu jest właśnie o tym, co mówisz, o tych zmianach klimatycznych. Podoba mi się, że autor na początku tłumaczy um, te sprawy związane z monogynią i poliandrią. Takie wynotowałem sobie tezy. Um, Im wierniejszy owad, tym bardziej efektywne zapylanie krzyżowe i minimalne zanieczyszczenie. Zaklejenie z znamion słupków pyłkiem obcych gatunków. Jednym z narzędzi, dzięki którym uzyskamy lepsze wyniki swojej pracy pszczelarskiej jest umiejętne łączenie i dzielenie rodzin pszczelich. Warto w ten sposób wykorzystać wynikającą z różnorodności genetyczną zwiększoną pracowitość pszczół. Czyli teza tutaj jest taka, że jeżeli będziemy mieli rodzinę pszczelą połączoną z kilku różnych rodzin, Ta będą robotnice, które wywodziły się z kilku różnych rodzin wcześniej, sztucznie połączone przez człowieka, to będą bardziej pracowite. Powiem szczerze, że pierwszy raz słyszę taką tezę, więc też bym chętnie zobaczył no, jakieś od, odnośniki do badań. I tutaj też jest do Was takie pytanie, no nie ma, prawda? Nie ma w tych artykułach odnośników do badań, nie ma przepisów. Uważacie, że w czasopiśmie popularnym Dobrze by było, żeby były, czy niekoniecznie? W czasopiśmie Przelarskim, oczywiście. Znaczy, ja uważam, że jeżeli tezy są w jakiś tam sposób nowe lub dla, nowe dla odbiorców, tak? to powinny być potwierdzone co najmniej jakimś badaniem odnośnikiem do badań naukowych. W przypadku, a to akurat nie, nie wiem, czy o tym samym mówimy, w przypadku rozwoju rodzin, tylko jest fakt, że mniejsze rodziny rozwijają się intensywnie od rodzin większych. Tu wynika to z dojrzałości jakby biologicznej rodziny, a, a w skrócie wynika z, z ilości pszczół w rodzinie, tak? I, I tylko nie wiem, czy to autor akurat, przeglądam ten artykuł, czy tu chodzi o nie, nie tu jest zielenie, troszeczkę bo to tak inna trochę... teza. Nie, nie, nie, łączy się po prostu... Hmm... No Łączy się rodziny, żeby uzyskać po prostu większą produkcyjną rodzinę. I z tezy wynika, że zwiększona pracowitość pszczół jest na skutek różnorodności genetycznej, która wynika z połączenia robotnic różnych rodzin. Nie spotkałem się po prostu z, z tym stwierdzeniem wcześniej. No. Kuba, moim zdaniem to wynika ze zwiększenia stosunku robotnic y, ulowych do zbieraczek. I wtedy możemy uzyskać, czyli, czyli nawet w przypadku, kiedy no, mamy... ale to nie jest różnorodność genetyczna. Oczywiście. znaczy no, no Różnorodność genetyczną możemy mówić w przypadku y, y, y, pobierania trutni z różnych rodzin i umieszczania ich w innym jednym ulu, żeby na danym trutowisku uzyskać różnorodność genetyczną. Na no, tym to bardziej polega, bo ma różnorodność genetyczna... Robotnic to. Nie, nie, nie, nie. No przecież o takim. Robotnica młoda. Ma taki sam genom, jak robotnica. Z, y, znaczy, d, robot, znaczy ge, dwie genom robotnice o takim trochę. samym genomie mają tak. go tak samo różny, czy są młode, czy stare. Więc tak. tutaj nie o to chodzi. To jest argument tak. ja o różnorodności że tu, genetycznej. Że tu chodzi o, o bardziej właśnie zmianę tego stosunku robotnic ulowych A, okay. do, do zbieraczek. Ale ja dopuszczam, że ja może czegoś nie wiem, więc chętnie bym się dowiedział i fajnie by było podać y, jakiś przypis. Zgadzam się. Okej. Okay. <śmiech> Emil, nic? No, czy nie, no jakby tutaj w sumie absolutnie macie racji. Znaczy ja osobiście wolałbym widzieć, czy to jeśli chodzi o nowe tezy, czy o kluczowe tezy dla danego dla danego tekstu, żeby były jakieś przypisy, czy to w nawiasach, czy pod tekstem za każdym razem. No a tu niestety tego nie ma. Nie mówię, żeby to była jakaś, wiecie, bibliografia z 20 z publikacjami, no ale, ale jakieś jedno czy dwa źródła by się przydały. Następny artykuł to jest kolejne omówienie rolniczego handlu detalicznego, jego aspektów prawnych. No było to wiele razy poruszane, ale moim zdaniem nigdy dość. Sam się chętnie dowiedziałem różnych rzeczy, także jeżeli ktoś planuje założyć rolniczy handel detaliczny w ramach działalności przelarskiej albo założył i jest, tak jak ja, po prostu niezorientowany w różnych nowościach prawnych, w różnych ustawach, które powodują, że istnieją określone przepisy, no to warto, warto, żebym przeczytał. I tyle. Dobra, artykuły artykułami, ale zwłaszcza zaciekawiło mnie ogłoszenie i trochę żałuję, że na ten temat jest tak krótko, czyli jest to w rubryce w telegraficznym skrócie. Mianowicie Polski Związek Pszczelarski wystosował pismo do Ministerstwa Rolnictwa i... rozszyfrujesz mi ten skrót, bo to się zmieniło ostatnimi... Czcami. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tak, w którym nalega na wprowadzenie dofinansowania do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Zwrócono uwagę na coraz trudniejsze utrzymanie pszczół w dobrym zdrowiu, gwałtowne anomalie pogodowe, masowe wycinanie drzew pożytkowych i tak dalej. Problemem jest też dostęp do różnych rodzajów leków. No i wydaje mi się, że to jest, to jest tak ważna sprawa, y, tak poważny lobbying y, u władz y, dotyczący przezimo, y, dofinansowania do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, że warto, y, warto go po prostu omówić. Więc sięgnąłem sobie do tego listu. Y, teraz y, do tego listu y, prezesa Polskiego Związku Pszczelarskiego do... Ministra Rolnictwa. Co, na co chciałem zwrócić uwagę, to wydaje mi się, że w tak poważnej sprawie warto by było zrobić przed jeszcze listem, przed rozpoczęciem lobbingu wywiad środowiskowy i debatę obywatelską. Czyli w tym wypadku uważam, że powinni w niej uczestniczyć, ponieważ w tym liście, co zaraz też troszeczkę omówimy go pewnie... Nie chodzi tylko o produkcję pszczelarską, ale także o świadczenie usług ekosystemowych. Także tutaj moim zdaniem warto by też y, zrobić debatę nie tylko z pszczelarzami, ale także no, ze specjalistami nauk rolnictwa, ze specjalistami nauk ekologicznych, ekologii, z miłośnikami y, także innych y, pszczół i, i innych zapylaczy. Natomiast z tego, co wiem, no to tutaj się o to odbyło tak, że po prostu Polski Związek Przeladzki poinformował, że takie pismo wystosował. <laughs> Natomiast no, przechodząc do samego pisma. No jeszcze raz jest tutaj podkreślone, że chodzi o bezpośrednie, o dofinansowanie bezpośrednio do każdej rodziny pszczelej. Celem pszczeralstwa jest, Nieco odwrotnie, niż zostało to zapisane w projekcie planu strategicznego dla WPR w pierwszej kolejności zapylanie roślin, a dopiero później pozyskiwanie miodu i produktów pochodnych. Pszczoły odpowiadają za zapylanie ponad 80% roślin uprawnych i rosnących. Bez ich ciężkiej i wytrwałej pracy różnorodność biologiczna zostałaby zachwiana, a wydajność uprawianych roślin, głównie zbóż owoców i warzyw, gwałtownie by spadła. Utrzymanie pszczół w dobrej kondycji zdrowotnej jest coraz trudniejsze. Nasilają się choroby pszczół, które skutkują dużą ich umieralnością. To zjawisko jest niezmiernie trudne do udowodnienia i pszczelarz zazwyczaj na własny koszt musi odbudować pasiekę. Tutaj chodzi, przeszedłem już do zatruć środkami ochrony roślin. Ali skończy się między stwierdzeniem, a pszczoły, pszczelarz musi leczyć każdy pszczelarz y, musi również pszczoły dokarmiać w okresie bezpożytkowym oraz w sezonie jesienno-zimowym. No mam tutaj kilka wątpliwości do, tego, do tych stwierdzeń. Y, dotyczą one na przykład, no tutaj zostało to ładniej napisane, ale ja powiem bardziej ekonomicznie, czyli oświadczenie usług ekosystemowych. Do tej pory zawsze miałem wrażenie, że jest wiedziałem rolnictwa i głównym celem przelastwa jest jednak produ y, produkcja produktów pszczelich. Y, y ewentualnie no hodowla to w pasie hodowlanej lub produkcja samych pszczół. Natomiast jeżeli głównym celem jest pszczelarstwo, no to w takim razie dlaczego pszczelarz musi się zmagać z dokarmianiem pszczół w okresie bezpożytkowym lub w okresie jesienno-zimowym? Przecież głównie się musi zmagać dlatego, że zabrał naturalny pokarm yy, do celów produkcji, prawda? No więc... Jak, jak, można te dwa, jak można te dwa stwierdzenia połączyć? Wyda Jeśli chodzi o to, że pszczoły odpowiadają za zapylanie podat 80 roślin uprawnych i dziko rosnących, to z tego. 80%. Co ja wiem, tak, z 80, a co powiedziałem? 80 roślin. A przepraszam, z 80%. Z tego co ja wiem, o ile nie jest ten procent trochę zawyżony, to z nauki ekologicznej wynika, że to za to odpowiadają. W ogóle chyba zapylacze, a w tym bardzo różne pszczoły, które w ogóle nie są no, chowa nie są chowane i hodowane przez pszczelarzy, więc nie do końca, no i tak samo jak pszczoły miodne są świadczą te usługi ekosystemowe dla człowieka za darmo, no ale nie potrzebują do tego y, w ogóle istnienia pszczelarstwa, także nie za bardzo wiem, co to y, ma... Nie, nie do końca wiem, dlaczego to zostało tutaj przytoczone i, i, i jakby no jest sugerowane, że to dotyczy pszczoły miodnej konkretnie. Mm. Utrzymanie w dobrej kondycji jest coraz trudniejsze. Tutaj... do Mogę się z tym zgodzić, nie mam żadnego komentarza. Nasilają się choroby pszczół, które skutkują dużą umieralnością. No To ja sobie właśnie z jedynych porządnych źródeł, które znam sobie wynotowałem, czyli z SGGW, Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, jak wygląda śmiertelność i no od 2009 roku kiedy było 10% do 2020 roku, kiedy jest 16,8, to jest, wynika z najnowszej konferencji, która się odbyła zresztą Instytutu Ogrodnictwa. No, policzyłem sobie średnią i wynika, że śmiertelność w ostatniej, już ponad, w ostatnich 12 latach była 15,17. 15, procent z małym hakiem. Czy to jest dużo, czy nie, możemy zaraz poddać pod debatę. Natomiast yy, generalnie no było 10, 15, 14, 13, 18. Szkoda, że sobie w sumie to nie rozrysowałem. No, yy, Bywały w, w ostatniej dekadzie większe upadki niż, yy, niż w ostatnim, więc nie wiem, czy się nasilają. Yy, yy, taki komentarz yy, Weterynarzy Ewy Mazur, Anny Gajdy z pracowni chorób owadów użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Najnowsze konferencje jest takie, że zimowe straty rodzin pszczeli w Polsce zimą 2019-2020 były niższe niż się spodziewaliśmy. Więc rzeczywiście można się zgodzić, że nasilają się choroby pszczół, które skutują ich dużo, ich dużą umieralnością. Nie wiem, czy 15% średnio to jest dużo. Chociaż faktycznie jakby porównywać do tego, co było napisane też w, tej samej, w pasiece w artykule szybko, szybko zajrzę. Mini plus. Miał... Szeliki. W artykule Szelki to 5%, tak? 5-8% śmiertelność należy uznać za prawidłową. Za prawidłowo prowadzoną gospodarkę. Natomiast rzeczywiście muszę się zgodzić, że no trudno udowodnić yy, wytrucie pszczół środkami ochronnych rodzin. Rzeczywiście warto by chyba tę sprawę uregulować. Nie wiem co Wy na ten temat, co Jesteście za yy, w ogóle bezpośrednim dofinansowaniem każdej rodziny pszczele? Jesteście za tym, żeby przeprowadzić yy, przed yy, takim lobbyingiem jakąś debatę obywatelską? Czy znaczy, powiem tak. Yy, debata zawsze jest potrzebna i zawsze, zawsze. Yy... Powinna się odbywać, szczególnie, tak jak mówisz, przed tak dużym lobbingiem i przed w sumie tak, tak ważnymi decyzjami. To pierwsza sprawa, no, ale tu się nie odbyła. Pewnie poza jakimiś wewnętrznymi dyskusjami u góry Polskiego Związku. Co do samej zasadności, już nie odnosząc się do sporych nieścisłości i niekonsekwencji w całym liście, może o, nim, o nich jeszcze wspomnimy na końcu, trochę więcej, to znaczy ja osobiście chyba nie jestem zwolennikiem bezpośrednim, znaczy inaczej. No fajnie jest pomagać pszczelarzom, ale ja tutaj się boję jednej rzeczy, bo tak jak wspomniałeś, że no, jeśli pszczelarstwo jest działem rolnictwa, no to no to powinno nam zależeć na tym, żeby powstawało sporo większych pasiek, które, które prowadzą sprzedaż swoich produktów i tak dalej, i tak dalej. Czyli rozwijać tę gałąź gospodarki w tym kontekście. Czyli raczej większe większe pasieki. W przypadku dofinansowanie bezpośrednio do rodziny pszczelej, obawiam się, że to, co trochę jest w tej chwili plagą ze względu na modę, czyli na modę na pszczelarstwo, że pojawia się bardzo wielu amatorów pszczelarstwa, którzy kupują jeden, dwa, trzy ule i to się kończy najczęściej po sezonie, bez jakiegoś leczenia pszczół, to i cho, co jest źródłem chorób i tak dalej, i tak dalej. Taka dotacja bezpośrednia mogłaby to jeszcze spotęgować, ponieważ wtedy obawiam się, że pojawiłoby się bardzo wielu amatorów na te parę groszy, które można by było dostać yy, i zawyżałoby nawet tutaj ilość rodzin, które posiadają yy, u siebie. tak? No oczywiście wtedy musiałby być jakieś możliwości kontroli tego i biorąc pod uwagę tutaj poziom zbiura, zbiurokratyzowania naszego kraju, poziom... Yy, yy, też niedobory kadrowe, no bo to nie wiem, chyba weterynaria musiałaby to kontrolować, niedobory kadrowe w, wśród w, w weterynariach powiatowych no sprawiłoby, że nie byłoby możliwe kontrolowanie tego. No, czyli ten problem właśnie, tak jak mówię, pasiek prowadzonych przez nie tyle amatorów, bo, bo, bo, bo można być ama amatorem w kontekście miłośnikiem czegoś. I, i tutaj w tym przypadku pszczół i, i to jest fajne, być amatorem jabłek, amatorem pszczół, pszczelarstwa, y, tylko w kontekście amatorem, w kontekście y, człowieka bez chęci w ogóle jakiejkolwiek nauki, bez jakiejkolwiek, jakichkolwiek podstaw y, y, y, y, wiedzy pszczelarskiej. Y, no, także... Y, Zgubiłem, przepraszam, zgubiłem się w tym zdaniu wielokrotnie, wielokrotnie wielokrotnie złożonym, ale tak, morał jakby z tej mojej przydługawej opowieści jest taki, że jestem sceptyczny, ponieważ boję się, że to by spowodowało wykwit nowych, nowych małych pasiek prowadzonych przez ludzi niekompetentnych. O. Tyle. Amen. No ja jestem przeciwny jakimkolwiek dotacjom ze względu na, na swoje wolnościowe podejście i wolnorynkowe podejście do, do życia i do, do w ogóle spo, społecznego, stranki społecznej. I ja myślę, że e, tutaj no, błędem jest to, że tak jak powiedziałeś, nie było żadnej debaty ustalonej, e, e, debaty społecznej między pszczelarzami. Też e, przy użyciu, nowych mediów, bo tak zauważyłem PZP i te, zresztą też no, może Polanka inaczej tam troszkę istnieje na, w mediach społecznościowych, ale takie, takie debaty powinny być prowadzone, czy to, czy to w mediach społecznościowych, czy na forach, czy pszczelarstwa, czy pasieki, gdzie pszczelarze mogliby swoje zdanie powiedzieć. Ja jestem przeciwny z tego powodu, że skończy się to tak jak w Hiszpanii, gdzie będziemy mieli tysiące tak zwanych rodzin, które nie istnieją, pieniądze staną zmarnowane, pieniądze, które można przeznaczyć na promocję polskiego miodu, można przeznaczyć na, na szkolenia, ale szkolenia z prawdziwego zdarzenia, szkolenia na zasadzie krótkiego wykładu i cały czas powtarzania tego samego, że w paście trzeba mieć higienę, a choroby są złe i trzeba to pilnować, żeby chorób nie było, bez pokazania pszczelarzom, na, na, nawet na postawie filmu, Wysokiej jakości filmu, już nie mówię, że to na żywo w pasiekach, bo to jest nie, niewykonalne w obecnej sytuacji, ale pokazania filmu, jak, dana, jak dane choroby mogą wyglądać. Są zdjęcia powielane, robione e, nie e, na... Pasiece, tylko w laboratorium, co, co nie, nie zawsze odzwierciedla stan, jaki, jaki jest, jaki pszczelarz może zobaczyć na pasiece. Brak. Bardziej te pieniądze bym widział w inwestycje w inspektorów, czy osoby, które działają społecznie, ale mają jakiś mandat do do tego, żeby pomóc. Ja nie mówię tu o nadzorze, bo to, to u nas w kraju bardzo często się kojarzy to, że musi być nadzór. To nie chodzi o nadzór, chodzi o osoby, które e, mogą pokazać, nawet doświadczonym w doświadczonym sensie lat pszczelarzom, co jest nie tak, gdzie można zobaczyć błędy, które popełniają, gdzie można przewidzieć błędy, tak czy, czy rozpoznać choroby, czy, czy wskazać jakieś kierunki, w, którym, w których należy iść. A tutaj takie bez, no bezmyślne wrzucanie pieniędzy na rynek tylko po to, żeby pszczelarz miał, no na co on ma przeznaczyć te pieniądze, no część przeznaczy na pokarm, to to, to skończy się podniesieniem ceny pokarmu, tak, no to tak działa rynek, no pojawią się pieniądze na rynku, automatycznie cena pójdzie w górę, będzie dofinansowanie do węzy, węza będzie po 100 zł, nie po 50, 60 i to, to za każdym razem jakakolwiek interwencja państwa kończy się, kończy się po prostu y, no niepotrzebnymi y, zwyżkami cen i niepotrzebną sytuacją, tak jak wspomniał Emil y, jeżeli dopłata będzie rzędu 150, nich 200 zł, no to 200 zł razy, razy 100. Żaden problem zrobić 100 budek i powiedzieć, że są ule, a w środku jest jedna ramka pszczół, bo z każdej rozsypaliśmy, bo definicja w prawie rodziny pszczelej, na ilu ona ma być w ramkach, czy ona ma mieć matkę, czy matka ma być znakowana, czy ul, ul ma być, to mogą być uliki weselne, no w tym wypadku, to, to po co hodować matki, jak można se rozstawić tych ulików, po co biegać. Te uliki są tanie idę zrobić dopłatę do każdego tak przezimowanej rodzinki pszczelej, Wiesz, to jest zbyt duże pole do yy, nadużycia, tak, i to, to, o, o, to, to, o to chodzi. Naprawdę można te pieniądze spożytkować bardziej, czy na edukację, nawet rolników. Wiem, że są pieniądze na edukację rolników i, i akurat to jest margines rolników, którzy no, trują celowo pszczoły, czy to wynika no, może bardziej z ich... No, głupoty czy niedouczenia, nie jeśli chodzi o użycie tych środków lub, lub jakieś tam chciwości, jeśli chodzi o użycie środków niedozwolonych. Ale z drugiej strony, też e, warto może wydać pieniądze na system monitorowania e, przewożenia pszczół, tak? Gdzie, gdzie powinno to działać w tym momencie? No, prawnie, prawnie należy zgłaszać każdą wędrówkę pomiędzy województwami do, czy nawet powiatami, a województwami do danego lekarza weterynarii powiatowego. Natomiast ten system jest no, fikcją, tak? I przyjeżdżają pszczelarze, mówię o dużych, ale przyjeżdżają pszczelarze 10-15 rodzin z jednego miejsca na drugie bez żadnej informacji nie zostawianej na ulu, nikt tego nie odnotowuje, to jest w tym kierunku powinno się iść, a nie takim no, bezwiednym rozdawaniem pieniędzy, no, bo, bo się należy, bo, bo to pszczelarze, no to niedługo wyjdą, wyjdą nie wiem, hodowcy, Chodowcy barżantów powiedzą, patyczaków, no ale barżantów powiedzą, że bażanty są potrzebne, bo to jest hodowcy chomików, tak, przecież jakieś są programy ochrony chomika na, na południowo-zachodniej Polsce I, i z naszej perspektywy pszczelarzy, My, my widzimy, że nasze pszczoły są najważniejsze tak i są super, a z, z punktu widzenia hodowcy chomika, jego chomik jest najważniejszy i zachowanie dziesięciu chomików na Opolszczyźnie jest ważniejsze niż zachowanie e, psz, psz, pszczół na rzepaku. Także tu, tu jakby sam list jest e, e, no trochę napisany, tak jak Emil wspomniał, no zapylania zboża to no nie wiem, kukurydzy, pyłek z kukurydzy no pszczoła pozyskuje, tak? Natomiast czy pszczoła zapyla? Nie, może, nie, nie, no nie, nie, nie. Z, tego, ze, co wiem, z to nie. Sporyżu już nie ma, także i też te, tam tych nie przenosi jakichś zarodników czy czegoś, także także y, to zmieniające się warunki no dotyczą wszystkich, no, dotyczy całej Europy, także Pisanie to o wichurach, tornadach, gradobiciach i, i no jesteśmy pszczelarzami, o te pszczoły musimy dbać. Bierzemy miód, musimy karmić i tutaj no, takie argumenty są no, co najmniej infantylne, tak jest moje zdanie. Moim zdaniem jednym z głównych owoców tego będzie to, że się no, jeszcze zwiększy liczba rodzin szczęścia. Natomiast zauważam, że podobnie co do, co do tej śmiertelności też sobie zebrałem dane, ilości rodzin przelich, no i od 1999 roku, kiedy są systematycznie zbierane, no systematycznie się zwiększa i w ostatnim roku, aktualnie mamy według danych Instytutu Ogrodnictwa 1,77 milionów rodzin przelich i w ostatnim roku się zwiększyło 5%, no więc i tak się zwiększa bez żadnych dotacji, więc jak rozumiem... Y być może za mało się zwiększa. No, i tutaj ja z kolei piję do, do, do tej debaty i do tych debat z różnymi środowiskami, no bo nie, nie społeczeństwo nie składa się tylko z pszczelarzy. No, jeśli chodzi o tą różnorodność biologiczną, no to pszczoły konkurują z innymi organizmami, więc im więcej będzie pszczół, tym akurat może być trudniej innym owadom. I jest to wprost, które też zapylają, i jest to wprost wskazuje na to, no. Coraz więcej badać, że tak powiem, nie? Także no na, na pewno to, to znaczy po prostu warto zrobić taką debatę. I same się chętnie w niej wypowiedział. No, ale muszę się wypowiadać w naszym podcaście. Co też jest jakoś fajne. <śm> Nie było ci dane publicznie się wypowiedzieć do tej pory w tym temacie. Znaczy nawet nie może publicznie, ja no, obywatelską debatę to rozumiem, że najpierw w jakichś oddolnych, na przykład, właśnie w kołach na przykład przelarskich, czy w jakichś grupach. O, tak jak było zrobione, nie wiem czy pamiętacie, na, na, na, na, nasz, na grupie, na której przynajmniej tom jest, Apis Melifera Melifera, była debata na przykład w sprawie tego obszaru zamkniętego Augustowskiej. Co przelaże na ten temat sądzą, chociaż trochę szkoda, że, nie, że, yy, że też nie były zaproszone różne organizacje z zewnątrz, yy, chociaż to można by na tym dyskutować, bo, bo to dotyczyło fakt. Czy nie, bo waś, właściwie zachowanie tych genów to dotyczy w sumie no, nawet czegoś więcej niż Polski właściwie, tak? To jest yy, no, przy, taka potrzeba można powiedzieć, europejska nawet, yy, paneuropejska, natomiast yy, no, tam są konflikty. Czy, yy, w środowisku lokalnych przeraży, czy, czy należy to, to zachowywać na obszar ochrony, czy nie? No bo jak ktoś jest w tym obszarze ochrony, to ma ograniczenia. Ale była debata, tak? Było, można było wyrazić swoją opinię, na w mniejszych gronach, i później y, y, y, ktoś przedstawiał stanowisko pewnej grupy wyżej, tak? To jest chyba słuszna droga, nie? Tak, tylko Jak pamiętam, widać że... nie. Pamiętaj, że to dotyczy no małego obszaru i ilość pszczelarzy, którzy, których to dotyczy jest niewielka. tak? Także tutaj bardziej to powinno być w lokalnych kołach, jeżeli mówimy coś na poziomie mniej niż powiatu. Tutaj dotyczy pismo prezydenta, dotyczy akurat całego kraju i wpływu na całe pszczelasy. American Bee Journal, w Polsce troszkę może egzotyczny, bo to jest amerykańska publikacja, natomiast bardzo polecam polskim pszczelarzom, nawet jeżeli trochę może kulejecie z angielskim, to Google bardzo łatwo tłumaczy. American Bee Journal, najstarszy angielskojęzyczny periodyk, powstał ustanowiony przez Samuela Wagnera, bardzo barwną postać w 1900, 1861. Pierwsze wydanie ukazało się w styczniu, później wojna sesyjna trochę przetrzymała, ale od roku 1866 wydawane nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Tyle, tyle, tyle historii. Warto wspomnieć o Samuelu Wagnerze, był bliskim przyjacielem Lorenzo Langsdota, ale również księdza Dzierżonia, z którym. Często korespondował i, i przetłumaczył e, jego książkę e, Racjonalne Przelastwo. E, Wagner, taka ciekawa historia między Wagnerem i Dzierżoniem, bo Wagner m, przetłumaczył e, książkę, natomiast jej nigdy nie wydał. I dziwnym trafem Lorenzo Lanzrod wydał swoją książkę, e, praktycznie opartą. O, o to, co było napisane w książce Dzierżonia, taka, taka ciekawostka. Niemniej bardzo bardzo um, dobry periodyk pszczelarski z Radą Naukową. Warto, warto subskrybować szczególnie, że z tego co pamiętam jest y, dostępny za darmo lub w prenumeracie 4 dolarów? W dolary? prenumeracie? Cztery no dolary. coś takiego, za 3 ta... miesiące chyba 16 złotych z kawałkiem, to tak, 4 ta, Tak, no. nieduże nie nieduże, nie pieniądze. Um, Świetnie. Dobrze, idziemy do artykułu, który taki najbardziej, e, najbardziej mi przykuł uwagę, to jest artykuł napisany przez doktora e, Adama Dolezala, dotyczy warozy i wirusów pszczelich przenoszonych przez warozę bieżących trendów i jaki jest status. Takich ciekawszych, ciekawszych rzeczy, wam powiem, jest y, opisane. Ym... Waroza działa na pszczoły y, jakby dwu, dwuczęściowo. Pierwszą wykorzystuje, y, żywi się y, ciałem tłuszczowym, przez co osłabia pszczoły, a drugi stanowi y, wejście, jakby wektor do transmisji wirusów badacze z Uniwersytetu w Teksasie opracowali metodę sztucz... znaczy tworzenia, tworzenia tak zwanych dwuniciowych łańcuchów DSRNA. Polega to na tym, że w laboratorium tworzy się wzorzec wirusa, a następnie się to albo wszczepia, albo karmi się pszczołę już zmienionym, stworzonym w laboratorium. Syntetycznie stworzoną próbką kodu genetycznego, przez to pszczoła wykształca tworzy białka, które zwalczają wirusa, i to jest o tyle nowe, że pozwala na wykorzystanie tych łańcuchów, czyli ty kawałka kodu genetycznego bezpośrednio do zwalczania no, specyficznych patogenów, tak? czyli to do zwalczania poszczególnych wirusów czy zdeformowanych skrzydeł, czy izraelskiego wirusa paraliżu pszczół, ale też w planach jest wykorzystanie do zwalczania warozy, czyli tworzenia zmutowanych, oni w Teksasie zrobią to na zasadzie stworzenia bakterii, które wydzielały kod, kod genetyczny, który pozwalał na zwalczanie wirusa zdeformowanych deformowanych skrzydeł. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa informacja, która sporo sporo zmienia, jeśli chodzi o walkę z wirusami. Problem polega na tym, że nie jest to oficjalnie dostępne. Z drugiej strony też nie wiem, czy jest, znaczy to, co autor pisze, nie jest to legalnie dostępne dla pszczelarzy, ponieważ mówimy tu o modyfikacjach genetycznych, w tym wypadku na poziomie bakterii zasilających jelito, pszczół, ale dalej tworzymy... No, gatunek, który jest modyfikowany genetycznie i jak to będzie oddziaływało w dalszym czasie na pszczoły nie jest, nie jest opisane. Autor też zwraca uwagę na to, że ponieważ no nie ma tych metod zaawansowanych zwalczania warozy, na pszczelarze powinni się skupić przede wszystkim na monitorowaniu i używaniu bieżących środków dostępnych, ale także bardzo ważny nacisk jest położony na ocenę oporności warozy na bieżące akarycydy, czyli pszczelarze powinni na bieżąco notować, jak, czy, czy taka oporność występuje, nawet wiedzieć, czy, jak, jak, to, jak to oceniać. Tak? Także bardzo, bardzo polecam ten artykuł. Doktor Adam lesal prowadzi, znaczy jest profesorem Instytutu Departamentu Entymologii w Uniwersytecie Illinois i od wielu lat zajmuje się studiowaniem czy nauką nad wpływem patogenów i środków chemicznych na pszczoły i na dzikie pszczoły. Uważacie, że modyfikacja genetyczna, czyli takie sztuczne, sztuczne jakby tworzenie, nawet, nawet jeżeli to powinno być na poziomie bakterii, w wielicie pszczół, czy to jest droga, którą powinniśmy iść? Czy to, czy to jest za dużo? Jakie jak jest wasze, wasze zdanie na ten temat? Ja nie lubię słowa powinniśmy, nie, nie lubię używać powinności, chyba że w kontekście Dobra. takim, że jest ustalony pewien cel i e, mamy e, i, i powinno wtedy oznacza e, le, najlepszą drogę, żeby dojść do tego celu. Natomiast e, obawiam się, że czasami u niektórych oznacza to, że świat byłby lepszy, gdybyśmy robili to, co powinno. Więc ja tego nie wiem. Natomiast e, generalnie, jeżeli chcemy, mm, znaczy, jeżeli celem ma być zwiększona odporność pszczół, zmniejszenie się ilości problemów czerwactwa, to wydaje mi się, że inżynieria genetyczna jest tutaj wspaniałą drogą. Nie ukrywam, że jestem zwolnikiem modyfikacji genetycznej. Uważam, że w Polsce są zbyt dużo ograniczenia. Też proponuję przesłuchać sobie odcinek mojego podcastu racjonalnie o GMO z profesorem Golikiem, genetykiem. I wydaje mi się to świetną drogą, dlatego, że to, co wynika z tego artykułu, to, że to by był rodzaj szczepionki dla pszczół. Eee, chodzi o tak zwane dwuniciowe cząsteczki RNA które są podobne do genów niektórych wirusów. I, I teraz one występują naturalnie. Natomiast na przykład w tym jednym badaniu, na które ten doktor się powołuje, badania z Teksasu z zeszłego roku, naukowcy zauważyli, zaobserwowali, że jak się wczepi odpowiednie ten dwuniciowy cząsteczkę RNA, zmodyfikuje tak baterię, która naturalnie występuje w jelitach pszczół, no to po prostu te pszczoły są odporniejsze na pasożyta waroła. Więc tak, i to jest efekt, no do pewnego stopnia stały, więc uzyskujemy coś takiego jak no właśnie szczepionkę. Eee, I to zupełnie eee, w bakterii, która jest korzystna dla pszczoły, jest z mikrobiomu pszczoły, no tego właśnie mutualistycznego, czyli eee, no z tej interakcji ekologicznej, gdzie organizmy czerpią podwójne korzyści. Także no, odpowiadając na to pytanie, tak, aczkolwiek woli ścisłości, to yy, odporne na Wirusa z deformowanych skrzydeł niewarozy, bo jak tam zauważysz w, części, w pierwszej części artykułu, jest no wyraźnie nawiązanie do pszczół, na populacji pszczół na Gotlandii, które narażone są i nie są leczone i są, mają bardzo duże porażenie warozą, natomiast przeżywają ze względu na Brak zjadliwej formy wirusa zdeformowanych skrzydeł. I tu masz się też odnieść do pszczelarzy pszczelarstwa naturalnego. Nie wiem, jakie Twoje zdanie jest na ten temat, czy, czy, bo, bo to wiesz, to sporo, sporo, sporo wiesz zaburza, bo to, to nie wiem, jakie, czy, czy idziemy tą samą wiesz, myślimy tym samym mm, torem, tak. Już tylko krótkie ad vocem. Generalnie dlatego mówiłem o, o, o Warozie, znaczy o Waroa, dręczu przelim dlatego że mm, odnosiłem konkretnie się do tego artykułu y, z, o, przez naukowców z Teksasu Energy Red Symbions Activated, Honey bee Immunity of y, End Limit Pathogens y, opublikowanym w Science 2020 i tam chodziło y, o, we wnioskach o zwiększoną odporność na pasożytnicze roztocze Waroa. Więc do tego się konkretnie odnosiłem. Akurat dobra. Emil, a później może. Czy to ja mam tylko krótkie, bardzo krótkie podsumowanie tej akurat tego akurat fragmentu, czyli czy, czy modyfikować genety, w dużym uproszczeniu modyfikować genetycznie pszczoły, czy nie. Tom zapytał, czy powinniśmy. Ty Kuba stwierdziłeś, że chciałbym i jestem za. A ja nie wiem, czy powinniśmy. Nie wiem, czy chciałbym i do końca nie wiem, czy jestem za, ale uważam, że na pewno pójdziemy w tym kierunku rozwój genetyki jest już tak zaawansowany, że to też wejdzie w świat pszczelarstwa i myślę, że będziemy tutaj. Już weszło. Już weszło. I, i będzie coraz bardziej, coraz bardziej wchodzić. Więc mówię, nie wiem czy powinniśmy, nie wiem czy chciałbym i czy jestem na 100% za, ale na pewno w, tą, w tym kierunku będziemy szli. Natomiast to, co to ty mówiłeś, czy czy czy, czy, czy, czy przelażę, mogę do tego dostęp, znaczy nie mają, dlatego że na razie to jest w ba y wykonano pierwsze badania testowe. No nauka się y y y y Metoda naukowa polega na tym, że na razie to jest ciekawostką. Żeby to potwierdzić, to trzeba po prostu uzyskać replikację, czyli kolejne badania, w których to będzie potwierdzone, i tak dalej, i tak dalej, eee, i, inne, i, i inni naukowcy z innych niezależnych instytutów. Natomiast no, generalnie, jeśli chodzi o wprowadzanie organizmów modyfikowanych, no to na terenie Kanady i Stanów Zjednoczonych jest to dużo bardziej liberalne niż w Polsce. Akurat. Polska jest no, w ogóle tak jednym z krajów w Unii Europejskiej, który ma no, najbardziej tutaj restrykcyjne prawo. Więc no to nie wiem, czy tak jest, że z tego powodu strzelarze w USA nie mogą, nie mogą z tego korzystać. Myślę, że nie mogą, dlatego że to jest na etapie testów dopiero. nie? Tak, tak jak tak. lek wprowadzany, to musi zostać no, po prostu przebadane. Tak? Dlaczego? Dla, na przykład. Dlaczego nie wprowadzane a, słynnej amandatyny od razu jako lek do szpitala? No, dlatego, że to nie wiadomo, czy działa. Tak? No, po tych po prostu pierwszych jakiś tam e, anegdotycznych dowodach. Tak? Bardzo, bardzo, bardzo ci powiem, no, ciekawy, cie, bardzo ciekawy temat jest, gdzie, gdzie po prostu modyfikacja um, bakterii. Powoduje, no tak jak ty mówisz, szczepionkę tak na, na, na dany patogen, to należy znaczy zwrócić uwagę na dany patogen, bo tutaj badacze z Teksasu, z tego co też no, no czytam, tutaj był jakby zaszczepiony system, naznaczony system immunologiczny do zwalczania wirusa zdeformowanych skrzydeł, I, i ten wirus zdeformowanych skrzydeł jest no, przyczyną. Główną przyczyną w ogóle wirusa, ale zdefrowa jest główną przyczyną upadku rodzin, a waroza sama w sobie poprzez mechaniczne nakucie, czy żywienie się ciałem tłuszczowym, no nie powoduje osypania się rodzin, czy śmierci rodzin. I tutaj wiesz, myślę, że tu można właśnie odnieść się do tego pszczelarstwa Naturalnego, gdzie mówimy nie o niestosowaniu akarycydów, tylko o właściwie o nieleczeniu, tak? co, co, co może błędnie wynikać z. Przemyśleń pszczelarzy, że skoro na Gotlandii czy w Walii chyba było też, też populacja pszczół nieleczona, w sensie żadnych zabiegów nie zostały nie były wykonywane żadne zabiegi przeciwwarozowe, no pszczelarze mogą zdać sprawić, że to wynika bardziej z tego, że dana populacja nie zawiera w sobie zjadliwej formy wirusa z defonormentu lub innych wirusów, tak? Nie, jakie twoje zdanie? Znaczy, jaka jest tak. konkluzja tego autora artykułu? No, jest taka, że on no trudno, jest naukowcem, więc trudno, żeby po prostu, gdyby to pominął, to byłoby cherry picking, czyli wybieranie sobie po prostu kterów, które pasują pod, tekstów, które pasują pod tezę. Nie no, oczywiście zauważa, że są populacje, które natural, naturalnie nabyły tolerancję czy odporność na waroła i w tym momencie przeżywają nawet z, z tym wirusem zdeformowany skrzydeł. Które mają, a i konkretnie, a właśnie może do tego nawiążmy. to jest też bardzo ciekawe, że podaję też badanie, które ja kiedyś czytałem z Hawajów, że przed nadejściem, przed, jak to mówię era prewaroa W erze Prewaroa było kilkadziesiąt typów mutacji tego wirusa DWV po, po nadejściu Warozy, która... wirus się wyselekcjonował i jeden wirus, który jest szczególnie podatny na bycie roznoszonym przez waroła, przez rostocza wzdominował populację wirusów, Przesł, doszło do selekcji właśnie naturalnej i w tym momencie występuje no, głównie ta odmiana, no, którą strzelarze nie lubią, dlatego że doprowadza do upadku rodzin, bo to właśnie i on podaje te, te, te, podaje te badania na przykład eksperymentalne na Gotland i tak dalej, ale jego wnioskiem zdecydowanym jest, żeby osiągnąć ten, właśnie ten cel, jakim jest zwiększenie odporno ogólnej, średniej odporności pszczół, no przynajmniej w populacji krajowej, pszczoły miodnej w pasiekach, no to trzeba utrzymywać niskie porażenie Varroa, no, czyli po prostu zdecydowanie leczyć pszczoły, a nawet on mówi o tych metodach, które ty zresztą propagowałeś, czyli o tym, żeby no właśnie nie przesadzać z akarycydami, i stosować je w głównie wtedy, kiedy jest potrzeba, ale co, czyli, ale stosować system zarządzania pasożytem. Co, jak, co musi doprowadzić do tego, żeby, żeby w jednej rodzinie stosować więcej, a w drugiej mniej? Nie stosować, kiedy nie ma potrzeby. No, tylko badanie testowe, czyli on tutaj oczywiście, no, jest zwolennikiem metody flotacji, tak? Czyli badania przył tak. na, na, na, na, na pasożyta Varoa, czyli oczywiście zabijania przył, no bo w jednej próbce tam 300 przył trzeba zabić. I jest, bo to jest najskuteczniejsza, najskuteczniejsza metoda. Ta metoda z cukrem-pudrem jednak jest troszeczkę słabsza. Nie, me, metoda z cukrem jest słabsza, to sama metoda z dwutlenkiem węgla i, i stosuje się to szybkie, przesiewowe badanie. To jest metoda radykalna. Zawsze, zazwyczaj metody radykalne są lepsze, no bo po prostu masz bach, odcięcie w tym samym, w tym samym czasie, nie? Te pszczoły umierają i. Radykalna, jeżeli myślimy o pszczole jako pojedynczej istocie, tak? a jeżeli myślimy o rodzinie pszczele jako organizmie, to jest po prostu no, biopsja, czy jakieś pobranie próbek, badań, wiesz, to tak to, to trzeba, na to trzeba tak patrzeć. że no, powinni tak patrzeć, Emil? Czy tu, tutaj sprawa jest prosta, jakby, jeśli mówimy o flotacji, że no, jakby tu trzeba sobie odpowiedzieć, no to jest radykalna metoda. No bardziej radykalny no, jest spadek sensie, całej powiedział. rodziny. Nie w tym sensie, no tak, to te... w tym sensie powiedziałem radykalna, mhm. że kategoryczna. A nie w tym sensie, że radykalna jakoś tam. Znaczy, emocjonalna. nawiązujesz do, do podejścia emocjonalnego pszczelarzy do topienia, tam zabijania pszczół, bo taki, ja pamiętam, dwa, to dwa lata temu była wojna, znaczy wojna. No, takie nie, bardzo nie, duże do, nie, nie do tego nawiązywałem. A do czego? Nie, nie do tego nawiązywałem. Rozmawiam konkretnie o metodzie. Radykalna metoda w tym sensie, że je zatrzymuje po prostu, no masz wszystkie pszczoły gotowe do próbki one nie wracają do ula w tym sensie. Ja mówiłem o samej metodzie. No bo jest no tak, no to, no no to tak, no Mówię. Wydaje mi się, że tak samo ja jak i Tom tak się zrozumieliśmy właśnie. Ale tak nie w tym to... sensie, że, że, że radykalna, że... Aha, bo ja zrozumiałem, że pijecie do tego, że radykalna, że, że tutaj, że, że zabija się... no, W tym sensie, że radykalna w sensie technicznym, tylko i wyłącznie. To miałem tak, myśli. Tak, Dobra. No jest jasne. Yy, tak, no więc... Z tego wynikało, że z tego wynika z tego artykułu, no że że ten e, Adam Doezal Dolezal, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, no nie, nie popierałby tej metody przelarstwa darwinistycznego, czy, czyli zostawiania... chociaż nie, bo w darwinistyczne, jaką pisał e, Tom Sili, to on tam e, to każe uśmiercać rodziny, które mają duże porażenie. I jest to ty w pszczelarstwie, więc chciałem do tego też nawiązać w innym punkcie, w innym, e, w innym artykule. Jest takie pytanie, on no, nazywa to eutanazją, czyli po prostu tak zwane humanitarne zabijanie rodziny pszczelek, która ma duże porażenie. Natomiast no, jest rzeczywiście grono pszczelarzy naturalnych, z którego nie ukrywam, ja się wywodzę. E, którzy propagują, no żeby w ogóle nie leczyć w czul i zostawiać je na śmierć. I teraz w jakiejś dużej części odszedłem od tego. Dlaczego? Dlatego, że no, bo trzeba zważyć różne argumenty i, i, i z jednej strony oczywiście... Pytanie, co jest celem? No... Cel jest antropocentryczny, czyli po prostu pszczelarzom to się nie podoba, tak? E, że, że pszczoły, że no, Waroza jest ich. Przy... To jest ich przeciwnikiem po prostu, e, a chcą, żeby e, zrobić lepiej odnej, a nie lepiej warozie. No i mm, no jeżeli to jest celem, to faktycznie. E, Czasami takie podejście zostawiania rodzin na pastwę losu, przynajmniej w stłoczonej gospodarce pasiecznej, przynajmniej w ulach, które blisko są siebie, a nie tak daleko jak powiedzmy no w, dziki, w, dziko, w dziko bytujących rodzinach wszelich, może mieć więcej, tego nie wiem, ale dopuszczam, że może mieć więcej niekorzystnych aspektów niż korzystnych, bo z tego wynik, bo po prostu w tych rodzinach dochodzi do selekcji na ten na bardziej, na ten szczep zjadliwy, przynajmniej w naszym rejonie geograficznym, wirusa. No i, i tutaj zresztą w tym artykule jest to podane, że te rodziny mają, zanim umrą, mają zdolność przemie, przemieścić się gdzie indziej i zakażać inne rodziny pszczele. A nawet jest taka ciekawostka, o czym nie wiedziałem, że nieintuicyjna, nie że robotnice, że porażone pewnym wirusem strażniczki są, obce strażniczki są chętniej wpuszczane do innego ula niż zdrowe. Znaczy tutaj ciekawostkę Ci powiem, że wirus, chodziło o izraelski wirus paraliżu pszczół, ale też wirus deformowanych skrzydeł, on powoduje Zmianę zapachu, można powiedzieć zapachu na naszego składu kompozycji chemicznej, oskórka i przez to robotnice, zbieraczki są traktowane jak pszczoły ulowe, czyli ten, ten zapach jakby jest zmieniany, w którymś artykule też też, też to czytałem. I, I łatwiej im się przemieszczać, a jednocześnie um, wirus zdeformowanych skrzydeł też działa na mózg pszczoły i powoduje utratę jakby pamięci e, i ona błądzi. Tak? I ten te, tak zwany drift, czyli to błądzenie pszczół pomiędzy koloniami jest bardzo e, duże w przypadku porażenia wirusem akurat zdeformowanych skrzydeł. Co do, co do e, też błądzenia, tak, e, przy rodzinach, które są słabe, porażone wi, e, warozą, załóżmy, ustawmy na razie tylko warozą, te rodziny łatwiej dają się rabować. I przez to przez to ta transmisja jakby wirusa jest większa i zdecydowanie pomiędzy, pomiędzy koloniami. Także to też przeciw ja uważam, że no każdy postępuje jak uważa, tylko że tu nieleczenie ze względów ideologicznych no też trzeba. Zastanowi się, czy po prostu nie tworzymy e, e, bomby warozowej, tak? która e, powoduje, że tam pasożyć się przenosi bardziej między koloniami i osiągamy odwrotny efekt. Znów nie mówiłem nic o ideologii, dlatego że ideologią, czy, mm, no, czy przynajmniej zestawem, czy, czy, czy przynajmniej ze, co najmniej zestawem światopoglądów jest również chęć robienia czegoś dobrego dla pszczół. No, ja po prostu analizowałem to pod względem technicznym. Jeśli celem no, no, jednych. Rozumiem, nie, jednej nie i drugiej wy... się. Do, nie, do nie, ale swojego... ja wyjaśniam, bo możemy porozmawiać na temat ideologii i światopoglądu. Proszę bardzo, tylko że to jest troszeczkę inna dyskusja. Jeżeli celem jednych i drugich jest spowodowanie, żeby pszczoły jako ogólna populacja były odporniejsze, no to można rozważać racjonalnie różne drogi dojścia i zastanawiać się, które jest korzystniejsze. Ja tutaj przedstawiłem też właśnie wady takiej drogi nie w tym, w tym momencie, które, które no myślę, że warto rozważyć. I tyle. Natomiast nie wchodziłem na tematy światopoglodne, bo no właśnie tutaj można by otworzyć puszkę Pandory. Dokładnie. Teraz jako most do pszczelarstwa e, naturalistycznego. <śmiech> Zaraz wróci Emil, Emil wracaj, jako moc do przelarstwa takiego naturalnego ule bezramkowe i metoda znanego bardzo w Polsce pana Taranowa, tak zwana metoda dzielenia rodzin. Może to się przyda komuś przy przekładaniu rodzin pomiędzy różnymi ulami, artykule Pani e, Rusty Brule chyba tak dobrze wymawiam, um, opisuje metodę taranowa polegającą na um, strzepaniu pszczół przez ul i podstawieniu też swego rodzaju rampy. To można sobie wyobrazić kawałek deski podpartej drugą deską, z której zwisa kawałek materiału, ale pomiędzy wylotkiem, a końcem tej deski jest około 10 cm, 10 cm odstępu. Co to miało według Taranowa powoduje, To co powoduje, ale opisane przez Taranowa, że pszczoły lotne oczywiście wrócą do tego ula, a pszczoły ulowe zostaną na tej rampie, Prawdopodobnie z matką, tu żeby ułatwić sobie e, troszkę e, strzepywanie tych pszczół i ograniczyć ich gniecenie, rozkładano e, materiał przed, przed e, tą deską i na to strzepywano wszystkie ramki e, z e, ula. Um, co uzyskujemy przez to tak naj, najprościej możemy łatwo podzielić, aż ten podział no, nie jest najlepszy ze względu na e, bardzo silny podział kast, e, czyli, czyli przy uzbieraczek i, i przy ulowych. Ale może być wykorzystywany właśnie do przenoszenia pomiędzy różnymi ulami, też do, do jakby obserwacji, bo tu autorka szczególnie zwraca uwagę, że, że metoda no, owszem jest pracochłonna i są dużo lepsze metody robienia podziału rodziny niż, niż metoda taranowa. Natomiast jeśli obserwujemy zachowania pszczół, to, to, to metoda jest warta, warta no, spróbowania. A ty próbowałeś? Wiesz co, ja nie próbowałem, natomiast ja czytałem o tej metodzie w bardzo fajnej książce. Uważam, że najlepszej książce dr Ostrowskiej to jest przelarstwo na Białostoczyźnie. Jedna z moich. Fajna, moich, fajna. Na, nie, no, w porównaniu do gospodarki pasiecznej to jest inny w ogóle poziom. Także tak, trudno do. do to, to fajniejsza, dużo fajniejsza. Natomiast tam była ta metoda opisywana. Akurat. Taranow trochę nie do końca rozumiał, jak która kasta wykonuje jakie zadania w Ulu i dlatego uważał, że ta młoda pszczoła jest nawet przygotowywana do, do lotu, bardziej do e, rójki niż do pracy w Ulu, ale metoda e, no, warta, warta spróbowania, szczególnie, że bardzo e, właściwie odcina nastrój rojowy. Tutaj, czy kiedy zabierzemy młode pszczoły, zostawimy z tym matecznikiem, czy nawet ze starą matką ula, matecznik przełożymy do tego e, no, nowego ula, z tą młodą pszczą, którą zbierzemy z tej deski, no, to jest świetny sposób na zlikwidowanie nastroju ryjowego, właśnie szczególnie w ulach, w ulach bezramkowych. Tak. Emil, widziałeś tą metodę? Znana ci co, jest? Metoda jest mi znana, nie korzystałem nigdy, nie próbowałem. Jakiś sens to chyba ma. Tyle Pr powień. Pracochłonna jest. Znaczy, tutaj może. Przede wszystkim jest to dużo zabawy, tak? Przy większej ilości uli niż 3 czy 5. Nie, oczywiście, to... oczywiście. To taka zabawa dla, dla ludzi, tak jak powiedziałeś, którzy lubią patrzeć na pszczoły. A ty nie lubisz? Lubię, ale nie mam czasu na takie patrzenie na pszczoły. Ja mam. Okej, okay. no to zsypuj. Nie, ale nie, no nie chce mi się tego robić. No właśnie. Nie, ale to fajnie, fajnie wygląda. Wszystkie pszczoły przed ulem. Słuchaj, taki no, szał w powietrzu. To jest naprawdę możliwość spędzenia czasu z tymi owadami. Ja tam specjalnie nie lubię drażnić moich pszczół. Zawsze, wiecie, ja, ja mam jednak te y, mieszance, kundle, nie? więc y, nie mówię, że one są jakieś agresywne. To, nie, nie, ale Ale zdarzają się powiedzieć. pojedyncze. Natomiast no raczej... Y, tak jak sobie wywnioskowałem, podpadają pod y, metody, które opisywała właśnie pani Ostrowska, nie? No, czyli lepiej jest no. pracować y, przyjemniej y, w dzień pogodny, bezwieczny. nie? Mhm. No to powiem wam, taka dygresja troszeczkę, ale jak wspomniałeś o y, pracowaniu z kundelkami, to rok temu y, po zmarłym szczelarzu y, przejąłem cztery ule, które miały być puste. Okazało się, że w jednym ulu jest rodzina i y, y, y, synowie czy wnukowie tego starszego pana wynieśli gdzieś na koniec ogród te pszczoły, bo strasznie wszystkie gryzły. To, to jest słowo, którego użyli. E, wiem, że żądliły, żeby nie było. E, no więc ten, tę rodzinę też, też przejąłem, bo tak naprawdę tam nikt się nie zajmował tymi, tymi pszczołami. One od m, czerwca były same. Ja je m, w sierpniu, bo na początku sierpnia m, przy, przeniosłem do siebie. E, powiem szczerze, no, również z kundelkami zdarzało mi się pracować, ale tu, no, nie dało się na 100 metrów podejść pod miejsce, gdzie ten ul stał, żeby nie zostać urządlonym. I to nie mówię, że, nie wiem, że idę sobie gdzieś tam wyperfumowany, tylko mówię, idę sobie w tych samych ubraniach, w których idę do, do swoich pszczół. No coś strasznego. No w każdym razie musiało się to zakończyć zmianą matki, bo nie dało się na tym, praco na tym, na tym pracować. Więc jeśli twoje są takie, Kuba, to nie. naprawdę gratuluj wytrwałości. Nie, nie są takie. Okay. Nie no, nie wiem czy widziałeś jakiś mój filmik, nie, absolutnie. W pierwszym okresie do, do maja to w ogóle, no wiesz, może o tym opowiem kiedyś indziej. No nie pracowałem z innymi, więc nie miałem porównania, ale nie no. Nie, zdecydowanie nie są takie, natomiast jak urodzi, jak dostałem w prezencie jedną matkę o tomka miotka, bo stwierdziłem a tu zobacy sobie, wiesz, faktycznie to się zgadza, że no są tak miodne, nierojliwe i jeszcze jakieś, co tam zazwyczaj się opisuje, no to moje pszczoły po prostu zrobiły uzurpację, co może wam powiem kiedy indziej i po prostu zabiły. Zabiły już mhm. e, już czerwiącą, już zapłodnioną u mnie na pasiece matkę, nie? Okej, okay, no to w tu, tu w przypadku tej, tej rodziny, o której wspominam, y, było tak, że niezależnie od tego, znaczy te, to był już w sumie tak jak mówię no późne lato, więc więc to też mogło być jakimś tam czynnikiem, ale no tutaj nie dało się nie dało się po prostu rozsunąć zatworu odsunąć tylko żeby no, chmura chmura za, no, za tobą nie wyskoczyła, także to, Nigdy nie miałem takie, takiej rodziny pszczół. Takiej ilości powiem tak, takiej ilości dymu, jakie zużyłem przez te no, w sumie prawie, prawie miesiąc, gdy gdy jeszcze myślałem, że może kurczę zostawić to, to nie zużyłem przez cały rok na kilkadziesiąt swoich ulic. Nigdy nie miałem takiej rodziny, ale wiesz, jeszcze w rodzinach, które mają geny e, apis mellifera, mellifera. nie wiem, czy to potwierdzi, a, bo mówiła o tym między innymi w moim podcaście pani Łucja konieczna i ja ja potwierdzam to w swojej pasiece, że one nie lubią zbyt dużej ilości dymu. Jak przysadzisz z dymem, to takie się potrafią stać. Delikatnie tam ładujesz po prostu nad ramkami czy, przy, czy przed wylotkiem, żeby tak poczuły po prostu. Nie wiem, co ty, czy to też masz eee, podobne doświadczenia. Znaczy, przy meliferze, wiesz, przed wylotkiem można dymić, przy innych pszczołach już nie warto dymić wylotkę, bo tutaj stracimy jakby E, strażniczki. Natomiast e, minusem no, tej pszczoły A jak starzyna, jest... Jak stracimy, że one umrą? Nie, nie, nie, nie umrą, tylko że zaburzona będzie obrona gniazda. Jeżeli, jeżeli dymem, wiesz, będziesz przeganiał, to tutaj zaburzono beż miał obronę gniazda i często doprowadza do rabunków po prostu. No nie, nie, czy, czy, czy nie czują tych swoich pszczół, czy jakiś inny jest. Ale po prostu, po prostu nie odymia się wylotków, to przede wszystkim. Po, pod ulem, po, pod powałką wystarczy 10 sekund i otwierasz i pracujesz. Natomiast z meliferą... Yy... Z meliferą praca jest taka, jak mówisz, dasz dużo dymu, no to masz, masz wściekłe pszczoły do końca dnia i prawdopodobnie następnego dnia. Um, druga sprawa, dobra melifera, um, u mnie przeważnie jest na sześciu ramkach dodanta, więcej ona nie pójdzie, bo, bo, bo pójdzie w drzewo. Um, natomiast jest e, no tyle fajne, że przeglądasz pierwsza ramka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, dalej pszczół nie ma, jest pusty czerwnik, pszczół nie ma na, na pierwszej ramce od ściany, nagle masz całą rodzinę łącznie z matką na dennicy, bo one tak po prostu spływają, uciekają po otwarciu, po otwarciu ula. Mówimy w dzień? Lotny, tak, bo dzień taki pochmurny, lepiej tam nie zaglądać, nie ma sensu, coś tam lata, fajnie jest i nie ma co tych pszczół denerwować, ale masz rację, jest większa ilość dymu, no, ma efekt odwrotny, ta pszczoła jest po prostu rozrażniona i to się utrzymuje praktycznie do następnego dnia więc to, to, co powiedziałem, to, co pani. Ostr... porady pani Ostrowskiej są, jeżeli się stosuje, na przykład przy ulu się, jest się spokojny, nie rzuca się ramkami, ręce raczej spokojnie chodzą, to jest wszystko. Po prostu trzeba, one, ja nawet na swoim ogłoszeniu napisałem, pszczoły, które nadają się do tradycyjnej gospodarki, do tradycyjnej opieki. To Czyli okay. śmiesz twierdzić, że pszczoły nie pamiętają twarzy swojego, swojego opiekuna? Nie. Nie, nie, nie no, to akurat zostało, wiesz, w badaniach. Nie, no, że taka dygresja, rozpoznają twarz. Ta dygresja akurat... i żarty, Kuba. Nie, nie, ale wiesz, no, nie twierdzę, że jakby mnie rozpoznają. Natomiast to, że potrafią rozpoznać e, twarz, no to zostało w jakichś tam badaniach e, no, wykazane, Jakoby. Nie, nie przeglądałem tego badania. Natomiast jest, jest jedno badanie, w którym e, udowodniono i akurat tutaj rozmawiałem z doktorem Mieczkiem Wrancikowskim, który się pytał o metodykę i stwierdził, że jest wszystko okej, okay, że e, mrówka się rozpoznawała w lustrze. Panowie, poszliśmy troszeczkę w dygresję. Podsumowując, bo to chyba ja byłem prowodyrem tej dygresji, to nie wiem, co to były za pszczoły. Podsumowując, ponieważ do nich, tak jak do, do swoich pszczół, podchodzę w zasadzie bez dymu to tam się nie dało nic zrobić bez naprawdę obfitej ilości dymu. W każdym razie nie wiem, co to było i nie chcę mieć tym nic wspólnego. A teraz wracamy może do tego, o czym mówiliśmy, czyli do obawiania kolejnego tekstu na American Bee Journal. A tekst Są? będzie... Ja nie chcę przechodzić przez wszystkie artykuły, bo... Bo część jest taka nieistotna dla nas e, polskich pszczelarzy, dotycząca, no, nie wiem, lokalnych producentów, czy, czy w, e, gruszek jakiś na Florydzie, od nas, czy cytrusów nas nie do końca nie dotyczy. Natomiast bardzo fajny artykuł e, Randiego Olivera, e, na pewno znana postać w Polsce, e, dotyczący e, termicznego czy temperaturowego zwalczania warozy. W skrócie, w skrócie opisuje on różne, różne metody, różne urządzenia dostępne też komercyjnie. Natomiast bardzo uwagę moją przykuła tabela, w której pokazana jest, pokazany jest zakres temperatur, w której waroza yy, umiera, czy tam się osypuje, czy zdycha, już nie wiem, bo tutaj ciężko wybrać, czy jak na pszczole jest waroza, to umiera, czy, czy jak poza pszczołą jest to, no nieważne, nie, za dużo. Natomiast chodzi o, chodzi o zakres temperatur 41,1 do 44,4 stopnia Celsjusza, który powoduje um, śmierć, śmierć yy, warozy, tak, a nie jest... Yy, szkodliwy zarówno dla czerwiu, jak i dla pszczół dorosłych. I tutaj ta metoda może się okazać bardzo skuteczna, szczególnie przy wykorzystaniu um, różnego rodzaju urządzeń dostępnych, dostępnych na rynku. Um, natomiast co warto podkreślić, um, że to są, to są metody bardzo pracochłonne. I tutaj, nawet jeżeli mamy do czynienia z urządzeniem imitującym taki daszek z pleksi, to haspleksi jest wykonane, które zwiększa temperaturę w gnieździe. To też pszczelarz jest no, jakby zobowiązany do monitorowania, bo mamy taki e, niewielki zakres temperatur, w którym e, w jej, jej wysokość, gradient jest szkodliwy dla warozy, a nie jest szkodliwy dla pszczół, i żeby nie dopuścić do po prostu, no, zabicia tych pszczół, szczególnie, że korzystamy z urządzenia, które jest totalnie zamyka, zamyka ul. Więcej myślę tych w ogóle badań Randiego, jego pracy. On jest naukowcem, chyba jest, tak? Kuba, Emil, chyba chyba jest. Ale zależy Andy. od definicji. Znaczy, to chodzi mi o, o, o to, czy jest e, pracownikiem naukowym w jakiś tam sposób, biologiem chyba, Mo, nie. Moim zdaniem, znaczy tak, nie. ale żeby być biologiem, no to trzeba być po studiach magistrem, to jeszcze nie oznacza naukowca. Moim no zdaniem, nie jest pracownikiem naukowym, według mojej wiedzy nie jest pracownikiem naukowym. Nie jest, ale, ale to, co publikuje naprawdę dla świata pszczelarskiego jest bardzo ważne i, i on opiera, opiera się tak jak, tak, jak ty lubisz, na badaniach naukowych, i wszystko jest y, y, tak, jak powinno być, tak? Czyli, czyli wszystkim nie wszystkim poparte... w wielu swoich eksperymentach. Wieloletnie. Jest, najba jest najbardziej pronaukowym strzelazem, to na pewno. Natomiast, no, to mówię, to zależy od definicji. No, teraz byśmy musieli drugi wątek. No, no, moim zdaniem warto by było, jeżeli... No, no, nie trzeba być pracownikiem naukowym, żeby móc e, e, mieć publikację nauką. Po prostu jeżeli uzna swój, no, jakiś tam część eksperymentów za kompletną, to po prostu, żeby zechciał to opublikować w jakimś czasopismie, który ma peer review, czyli recenzję naukową, niezależnych recenzentów, którzy nie znają się po prostu i nie wiedzą kim są w dobrym czasopiśmie, żeby wprowadzili mu ewentualnie poprawki metodologiczne, jeśli trzeba i nie widzę powodu, dlaczego nie miałaby, nie, nie jego eksperyment nie miałoby być opublikowane w czasopiśmie naukowym. Warto tu też wrócić do tego, żeby pod jego artykułem zawsze jest wypisana cała literatura, wszystkie artykuły naukowe, na podstawie których on po prostu no, opiera swoje, swoje stwierdzenia. To tak nawiązuje do, do tego, co Kuba mówiłeś w artykule Rafała Szeli, że warto byłoby dodawać po prostu lit odnośniki do poszczególnych artykułów. Ale to nie jest uwaga do Rafała Szeli, tylko ogólnie do czasopisma i jakby taka filozoficzna, czy warto, dlatego tak. że ja nie wiem, czy z doświadczenia własnego wiem, że nie, nie zawsze musi być to wynikać z chęci czy lub niechęci autora. Dokładnie. Y jeszcze jedna tylko rzecz, jeśli chcesz przejść do kolejnego artykułu. Jeśli ktoś nie zna Randy'ego Olivera, scientificbeekeeping.com, to jest jego strona internetowa, blog... Tam rozlegle opisuje większość, wszystkie swoje eksperymenty, doświadczenia i też właśnie pod każdym artykułem jest rozbudowana lista źródeł, z jakich korzystał i badań, na jakich się opierał i z których czerpał. Taka Podamy, prośba, w, opisie tak, Podamy w opisie odcinka. Dokładnie. Podamy w opisie odcinka. Tak jest. Tak, tak, tak. Tak jest. Um, słuchajcie panowie, ja tutaj, no w sumie to takie najważniejsze te artykuły, bo reszta naprawdę, no nie dotyczy naszego kraju, chyba że coś, coś ciekawego e, znaleźliście mhm. e, również. Mam ciekawostki. Tak, Mam dawaj, ciekawostki. No dawaj. tak chciałem, wiesz, ale dla ciekawości dla polskich pszczelarzy może być to, wydaje mi się, interesujące. More on Russian Beast, czyli jeszcze więcej rosyjskich pszczół, to jest chyba z tego co wiem w Stanach uznawionych. Primo, się primor, Primorską, chyba, tak? tak? Tak, tak, tak. No, no, no. I, i tutaj właśnie no, pszczelarz opisuje swoje doświadczenia z pszczołą rosyjską, którą kupił. I co ciekawe, a propos naszej rozmowy o pszczelarze naturalnym, to kupił od jednak, co by nie powiedzieć, od Kirka Webstera, czyli pszczelarza zawodowego, akurat któremu bez pro... no nie wiem czy bez problemu, no ale udaje się w sposób opłacalny prowadzić pasiekę zawodową, no bez używania akarycydów, tak? No i właśnie taka po prostu ciekawostka, że stwierdza się w tym ogłoszeniu, że trudno. Mimo wszystko wciąż jest trudno zdobyć te pszczoły w Stanach Zjednoczonych, a jeżeli ktoś ma pasiekę na terenie z trudniejszymi zimami, no to warto, to warto, tak, tak, takie przynajmniej są tutaj konkluzje. Jeszcze znalazłem w pytaniach taką właśnie ciekawostkę, że ktoś miłośnik przelastwa Darwinister... darwinistycznego pyta, że jedną z metod, żeby sobie poradzić z tak zwanym might bomb, czyli tą mambą mambą, bombą roztoczową, które zaproponował Tom Sealy, profesor Tom Sealy, entuzjasta właśnie no, przelarstwa naturalnego, darwinistycznego, tak można powiedzieć, jest eutanazja z użyciem ciepłej wody mydlanej no i tutaj pyta, jak to zrobić, bo faktycznie jak a słuchałem wielu wykładów i czytałem e, Tomasz Ilego, on to jakoś niespecjalnie powiedział, w jednym tylko dotarłem, że chyba sugeruje to zrobić, kiedy jest 5% porażenia ręczem strzelim, to by, by jest chyba 1% niż Randy Oliver, e, kiedy wymienia matkę, e, z tego co kojarzę, poprawnie jeśli się mylę, w każdym razie, no ciekawe, bo tutaj e, jest taki, z tego co się zorientowałem, redaktor, który stale, pszczelarz, który stale e, odpowiada, jeden, jeden człowiek, który odpowiada na te wszystkie pytania. No i on nie jest Cili oczywiście, i on e, właśnie rzeczywiście powiedział, e, powiedział, e, doradził, żeby wziął, mm, jak to zrobić. Mm, i konkretnie, bo ten człowiek pyta o roztwór, że mm, niech to znajdę. Mm, zmiksowałby trzy czwarte filiżanki. E, płynnego mydła, czyli mydła w płynie z jednym galonem wo wody. Galon to jest chyba 5,6, tak? Cztery, niecałe litry. Czy tam cztery, okay, coś 4. około. Czyli poprawka. Czyli filiżanka po prostu woda w, w wodzie, w mydle na pięć litrów. No i... i tutaj jeszcze dalej omawia, jak to zrobić, ale później mówi, że on osobiście by tego nie robił. Pomimo, że... Rozumie argumenty no, ludzi, którzy podążają za przelasem darwinistycznym, on w takiej sytuacji wymieniłby matkę pszczelą na z linii genetycznej bardziej tolerującą waroła. No i to tyle. Czy, znaczy, co, co, do, co, do, co, do, co do zabijania pszczół, to y, wielu. Słuchałem wielu wykładów w tak zwanych bilab, czyli tych lokalnych grup, i tam jest jasno powiedziane, że pszczelarz powinien wiedzieć, jak taką rodzinę zabić, i że stanowi ona zagrożenie dla społeczności. Bo jeżeli masz agresywną rodzinę, szczególnie dotyczy to e, pszczelarzy, gdzie występują pszczoły zafrykanizowane e, i na przykład no, jest atak na, na, na przechodzących ludzi po sąsiedzku, czy, czy, czy na przykład na sąsiada i te pszczoły trzeba po prostu w jakiś sposób zatrzymać. E, w naszej no, kulturze może być to inaczej odebrane, Amerykanie to odbierają trochę inaczej i, i pewnie koszty sądowe takiego porządlonego delikwenta będą dużo większe niż ta rodzina i, i dlatego to jest, to jest pokazywane. Natomiast ym, woda z ta detergentem... Metoda, ta metoda konkretnie... Yy, ta metoda tak, konkretnie tak, tak, tak. Jest, to, to jest my, bardzo mydlana, szybka. Tak? Mydlana, tak. Czy to płyn, w ogóle jakikolwiek płyn, detergent yy, jest hmm. używana do e, zabijania. Czy to pszczół, czy to, czy to innych e, ostrzy szerszeni, wiem, że też się stosuje. Może inne troszkę stężenia. One po prostu duszą pszczołę. To jest moment i, i ta pszczoła... No, no, kończy swój żywot. Zdycha. No, powiesz, zdycha, dlatego nie wiedziałem, czy waroza na pszczole zdycha, czy waroza na, na pszczole no, ale... umiera, bo... A, bo ty, ale... wiesz, to takie... No nie wiem, to już zależy od ciebie. To też, to, znaczy, czy uważasz, sz... że pszczoła jest wyjątkowym zwierzęciem, które umiera, a reszta zdycha? Nie, ja uważam, że pszczoła zdycha, natomiast jest kwestia, wiesz, no... Oj, panowie kij tego, w mrowisko, po, w mrowisko wsadzacie. Kij w mrowisko. Natomiast jeżeli, jeżeli pszczelarz czuje się lepiej, wiesz, no dla mnie to jest samo jak nazywanie, wiesz, psów, małych psów chłopcami, a suk dziewczynkami, no, czy, no, tak, czy kotków na przykład, tak? a pszczelarze często w internecie nazywają robotnicy dziewczynkami albo dziewczynkami, Ja nie tak. przepadam za tym. Tak, no ale to, to każdy nazywa jak tam lubi, słuchaj, no nie wchodźmy jakoś znaczy, w ten temat, bo... Znaczy wiesz, co, znaczy wiesz co, ja myślę, że to jest, znaczy nie wiem czy to jest moment na omawianie takiego tematu, ale myślę, że to, to jest coś, o co, czym moglibyśmy może w którymś kolejnym podcaście porozmawiać o takim mitologizowaniu pszczelarstwa, yy, mnie się osobiście to mocno nie podoba, yy, Aha. to tylko tyle. Spoko, jestem za rozmową o tym. Jestem za takimi rozmowami, jasne. Na dobrym poziomie, dlaczego nie? Nawet, bo to są sprawy światopoglądowe. Mm -hmm. To co w tej chwili? T tak, powiem. tak, to jest bardziej sprawa światopoglądowa, dokładnie. Czy jeszcze coś z American mm, Bidurnal macie? Ja myślę, że, że wszystko. Yy, Wiesz, dajesz... co? To jeśli. Okay. jeśli, jeśli ty, ty Jeśli ty już wszystko to tak a propos zabijania pszczół, yy, a propos właśnie kwestii światopoglądowych, to no longer just honey. Yy, artykuł o. Yy, jedzeniu larw yy, pszczelich, yy, pszczoły miodnej. Łącznie z podanymi przepisami. Tutaj autorka wspomina Karen Nielsen. W, w, Ameri w American B Journal. Tak, w American Bejournal. Która, yy, która strona? Dokładnie podaje stronę. 337 strona. Tu oczywiście artykuł jest napisany w kontekście właśnie zwiększającej się populacji ludzi na ziemi, ewentualnego głodu i tutaj czy, czy właśnie żywienie się owadami, w tym larwami pszczoły miodnej, może być takim takim właśnie zastępnikiem dla mięsa chociażby. I tutaj wymienione są kraje, w których, w których larwy pszczele się je, tutaj na przykład Meksyk, Tajlandia, Austria, Teralia, Chiny, Borneo, Zambia, Ekwador, Senegal i e, chyba tyle. E, Dania. I, a, I jeszcze e, skłam? A da, tak, tak, da, Dania, da, da, Dania, Dania i 27 innych e, krajów, gdzieś mi zniknął ten wątek. No i tutaj pytanie autorka zadaje, czy właśnie Stany Zjednoczone powinny również się nad tym, e, nad tym zastanowić. I, e, no i tutaj są również e, jakieś podrawy e, z larwy e, e, podane i e, przepisy. Yy, wspomniane jest właśnie wartości odżywcze yy, larwy pszczelej yy, i teraz yy, jakby yy, nie wnikając, co panowie na to? cieszę znaczy się sam, czy, czy larwa na, na mojej diecie keto może być stosowana, czy tutaj za dużo ona jest karmiona miodem, to czy, czy będzie wiesz dużo węglowodanów, czy, czy jednak tłuszcze zostaną tu? <laughs> A czy py pytasz, czy, czy żartujesz? No ja, się, ja się pytam, bo może ty... Nie, ty znaczy tak, nie, tam prawie nie ma węglowodanów. No to, to, to jest rodzaj yy, to jest białko. miękkiego mięsa. Nie? Białko. Ha, zgadza się. Ale bez tłuszczu. Białko i tłuszcz. tłuszcz nie? Mhm. I nie, także mi się wydaje, że na kę okej, okay, yy, natomiast yy, no nie wiem, jeśli chodzi o mnie, to jak najbardziej podoba mi się, sam spożywam larwy pszczele i także larwy innych owadów, także yy, nie ma problemu. Swego, z swego czasu się dużo interesowałem tym jedzeniem owadów i akurat produkcja białka z pszczół jest najmniej opłacalna, że tu są lepsze metody typu typu świerszcze czy, czy mączliwe, tak? Karaczany. one nie są w smaku, wiesz, karaczany mają za dużo hityny i one nie są takie w smaku dobre, nie są strawialne, chyba, że jesteś... Ale larwy, tam, larwy w postaci larwalnej. Gdzie karaczany larwane, to z jaj wychodzi no i wiesz, bie biega. No szkodowałem, to wiem. No, pełno no takich tak, małych tak, no, ale wtedy nie ma tej chityny, jest białawy, tak jak wychodzi przecież. No, no tak, ale to świerzcze lepsze. I podobno Włosi tam z południa, z południa chyba Włoch, mają gen, który pozwala im częściowo chociaż trawić chitynę. Trawić ale, ale to można poprawić za pomocą soku z grejpfruta, z tego co pamiętam, że dodany sok z grejpfruta pozwala człowiekowi na lepsze. Te enzymy są, które pozwala trawić chitynę, także także myślę, że... Znaczy na pewno to jest... Idziemy w tym kierunku, ale jest bardziej... Zawsze można wyssać środek i wypluć chitynę, można Można, ale idziemy w kierunku, A jakie są gdzie... wnioski autorki? Ona lubi? Spożywa? Wiesz co, tu, tu, tutaj nie ma, nie ma jakichś... Znaczy nie ma jakichś wniosków, to bardziej mówię, tu są... Tu, tu bardziej są podane konkretne... E, czy znaczy inaczej. Ona jest za, ponieważ podaje również konkretne przepisy, na przykład e, P&B's, E, honeybee larvae granola, e, co jeszcze? sewicze z larw e, e, pszczelich, e, e, BLT sandwich, B jak, e, nie BLT, e, czy ty, ty tylko B jak pszczoła, e, czy na przykład masełko e, e, czosnkowe z pieczonymi e, pszczołami, tak? Także raczej jest za, skoro podaję również, również przepisy. My idziemy jako jako ludzkość w tym kierunku, że te białko będziemy się dostarczać taniej niż z obecnej, czy, czy bydła, czy, czy trzody chlewnej czy kurczaków, ale myślę, że to pójdzie bardziej w stronę e, tworzenia, e, czy batonów proteinowych, czy jakichś kiełbasek, czy tego typu... A tak, ale nie, nie w postaci, że, że ta larwa będzie widoczna, bo, bo tutaj akurat w tej części świata zachodniego to jest nie do końca akceptowalne i długo nie będzie. No właśnie miałem zadać wam pytanie, które autorka sobie zadaje, czy Polska jest na takie coś gotowa. Tutaj, bo ona nawet podaje taki a, b, b, troszeczkę naiwny argument, że yy, no, wycinanie yy, czerwiu trutowego yy, powoduje zmniejszenie ilości yy, waroa, więc można połączyć dwie pożyteczne rzeczy, czyli zmniejszyć populację waroa, a jednocześnie wyżywić świat, tak? Yy, no, ale czy Polska jest na to gotowa? Polska, to znaczy czy gotowa? Jest to, to kwestia, czy jest produkt, wiesz, swego czasu firma... Z Łodzi chyba produkowała mączkę z Krikieta. Znaczy nie produkowała, tylko importowała to z UK. Sanepity dwa razy ich zamknął, w końcu zdecydowali się nie wchodzić w to. Natomiast już weszły przepisy o nowej żywności, które pozwalają na, na akurat mączkę z, ze świerszczy chyba, tam świerszcza domowego i świerszcza bananowego. W smaku banana nie ma, on tylko jest po prostu paskowany i, i gdzieś tam nazwę taką ma. A bardzo dobry zresztą. Bananowy jest bardzo dobry, bo domowy trochę twardszy. Jak, nie wiem, czy tam czy próbowałeś, Kuba, tak patrzę, minę robisz taką. Że... Nie, nie, bo ja zazwyczaj nie znam przepisów, bo ja zazwyczaj po prostu tak próbowałem, to, to po przepis, prostu Metodą prymitywną. Przepis. metodą prymitywną. Wrzucasz na patelnię trochę czosku, trochę chili, soli, pod koniec, żeby to chrupiące było i jak, jak mięsko, A tak, widziałem twoje, no jesteś naprawdę mm, artystą, kucharzem, widziałem niektóre twoje potrawy, chylę czoła. Nie, no ja mam, ja odżywiam się bardziej prymitywnie, muszę przyznać. Trzeba, trzeba, może spróbować tych larw tak bardziej, wiesz, właśnie jako granola, słuchaj, no. Nie, ale może... naprawdę mi smakuje. znaczy nie mam może... że, żadnej a może po... cofki. A, mo... się... okay, a może pomyślimy o jakimś w podcasie, o jakimś kąciku tak na o, o jakimś kąciku kulinarnym właśnie, prze... pszczelar... pszczelarskim. Słuchajcie, wszystko przed nami. To dopiero nasz pierwszy podcast, ale będzie ich więcej, będą w miarę regularnie i mamy nadzieję, że bardzo często, na tyle na ile nam czas pozwoli. Więc pamiętajcie, żeby wiedzieć, że kolejny podcast się pojawi, śledźcie social media, ale śledźcie też waroza.pl, miejskapasieka.pl i pasiekaprowincjonalna.pl, tam będą się również pojawiały, będzie, będą widżety z, z podcastem. I ewentualne na naszych social mediach i fanpage'ach informacje o nowych, nowych odcinkach. No i oczywiście podcast Pszczele Wieści można subskrybować na wszelkich możliwych platformach podcastowych. Czyli Google Podcast, Spotify, e, TuneUp. E, Apple wiele... Podcast. Tak, tak. wiele, wiele, wiele innych w tej chwili mi większość z nich wyleciała z głowy. Także subskrybujcie, żeby wam nie uciekło jak znowu zaczniemy gadać. Mam nadzieję, że ciekawie dla was. Generalnie domena podlink wieści bez polskich znaków jest taką platformą, gdzie są większość tych aplikacji właśnie jest, jest ich możliwość podlinkowania. Lub po prostu do wujka Google Pszczele wieści podcast i na pewno gdzieś i na pewno wam wyskoczy platforma tak której korzystacie lub jakakolwiek. I w końcu nadeszła moja kolej, czyli kilka słów o marcowym numerze pszczelarstwa. Tak jak Tom mówił o najstarszym amerykańskim periodyku, tak pszczelarstwo jest najstarszym polskim periodykiem wydawanym od 50 roku nieustannie. I w marcowym numerze, tak pokrótce, to na początek mamy tekst Marka Podlewskiego Marzec w pasiece, czyli taka seria miesiąc w miesiąc Mamy kolejne miesiące omawiane, co tam trzeba w pasiece robić No i takie podstawowe rzeczy przed pierwszym odlotem Wnioski z pierwszego oblotu, główny przegląd I taki krótki fragment autora O podgrzewaniu uli w okresie wczesnowiosennym I to jest ostatnio modne Promowane na różnych grupach przez różne osoby metoda znana, choć jej efekty dyskusyjne. Tutaj akurat autor mówi o tym, że dużej różnicy nie zauważył pomiędzy podgrzewanymi, a niepodgrzewanymi ulami. Jak jest naprawdę? Przyznam, nie stosowałem podgrzewania uli. Na razie nie mam zamiaru, bo nie mam na to czasu. Jaka jest Wasza opinia? Pytam tu ludzi, którzy nas słuchają. Może jakaś dyskusja pod podcastem albo gdzieś w social mediach, gdzie będziemy udostępniać ten podcast, byłoby fajnie o tym podyskutować w większym gronie. Kolejny artykuł. Wirusy pszczoły miodnej rozprzestrzeni się w krajowych pasiekach. Dość ciekawy artykuł. Krystyna Pochorecka, Dagmara Zdańska, Marta Skubida i Andrzej Bober. Opisane po Pokrótce wirusy i ich rozprzestrzenianie się w wirusy występujące u pszczół, czyli zdefor wirus zdeformowanych skrzydeł paraliżu pszczół, izraelski wirus ostrego paraliżu pszczół, wirus chronicznego paraliżu pszczół, wirus choroby woreczkowej i wirus choroby czarnych mateczników. Całkiem fajnie można sobie tutaj takie krótkie podsumowanie tego, w jakich. Jak się, roz, jak, się, jak, się, jak się w Polsce rozprzestrzeniały, czym w ogóle są i jak się objawiają. Tutaj mamy dwa artykuły. Ewodia pszczele drzewo. Przyznam szczerze, nie znałem tego drzewa, to mówię zupełnie szczerze, a okazuje się, że jest mrozoodporna. Może tutaj sobie na niezbyt niezbyt bogatych glebach występować i jest całkiem fajnym pożytkiem dla pszczół. Drugi artykuł z tej samej jakby półki, czyli o roślinkach. Dendroflora pożytkowa też pan Sławomir, a przepraszam jeszcze, autorem artykułu o wodzie jest pan Marec, Marek Podgorzelec. Dendroflora pożytkowa to pan Sławomir Skórka. Tutaj opisane kilka roślin również, które mogłyby wzbogacić tutaj bazę pożytkową dla pszczół. Ten artykuł to troszeczkę na później. Kolejne zagrożenia zdrowia pszczół wynikające z zastosowania środków ochrony roślin. Tutaj opisane, opisana klasyfikacja środków ochrony roślin. Statystyki tego jak wielu tak naprawdę środków ochrony roślin używamy i trochę o tym jak to szkodzi pszczołom. Kolejna rzecz, pytania do pszczelarza. Tutaj, pytanie są do pana Igora Pawłyka, człowieka, który promuje w Polsce, jest chyba największym promotorem w Polsce metody izolowania matek, metody chmary, petrochmary z lat 70. Kilka kilka pytań i kilka jego odpowiedzi też polecam filmy pana Igora Pawłyka na YouTubie. Całkiem, całkiem fajnie opowiada. Fajne jest też to w jego, w jego filmach, że pokazuje również niepowodzenia swoich, swoich doświadczeń i swoich eksperymentów, co niestety w social mediach, w YouTubie się nie zdarza, bo wszyscy mają zawsze najlepsze pasieki, wszystkim wszystko przeżywa i wszyscy mają po prostu tony miodu z rodziny. Kolejny Artykuł to waleczne pszczoły, i to jest coś, co może być kontrowersyjnego. Tutaj pan Jerzy Gnerowicz, przepraszam, Gnerowicz, tak, opisuje różne przykłady z historii świata, gdzie pszczoły pomagały w obronie lub w ataku. Wszystko jakby sprowadza się do tego, że po prostu rzucało się rodzinami, pszczelnymi, ulami, kuszkami w stronę, czy ewentualnie. Garnkami glinianymi, w których mieszkały pszczoły, rzucało się w stronę przeciwnika. Jak się okazuje, to był, był całkiem, było, była to całkiem skuteczna metoda. Tutaj nie będę się roz, roz, rozgadywał. Dziko żyjące rodziny pszczoły miodnej o pszczołach z lasu Arnold, to jest w Stanach Zjednoczonych. Yy, opisane właśnie jak yy, taka yy, niezbyt duża, bo to jest kilkadziesiąt rodzin żyjąca yy, żyjąca sobie populacja dziko żyjącej pszczoły, to jak już dziś o tym wspominaliśmy, yy, wspominaliście yy, na temat właśnie tego naturalnego bez ingerencji yy, yy, trzymania pszczół, no wnioski tutaj są takie dość oczywiste, że no w sumie wniosek ogólny jest taki, że Wszystkiemu winien jest, winien jest człowiek. Tak naprawdę, pszczołyby sobie zupełnie, poradziłyby bez niego i radziłyby sobie lepiej niż, yy, niż tak naprawdę sobie w tej chwili radzą przy ingerencji człowieka. Yy. I tu jest taki króciutki tekst. Czy naprawdę tylko koni żal? Yy. Piotr y, Sroka opisuje tutaj taką właśnie, o czym wcześniej wspominaliśmy, o tych właśnie romantycznych wizjach pszczelarstwa, czy takim mitologizowaniu o tym właśnie, jak to kiedyś były sobie małe pasieki, teraz one znikają i są tylko wielkie w ogóle y, y, molochy pasieczne i y, y, y, y to wszystko tak właśnie smutno, bo to wszystko znika i tak dalej, i tak dalej. Szczerze osobiście uważam, że to się po prostu tylko i, tylko i wyłącznie zmienia. Druga sprawa jest taka, pasiek malutkich w tej chwili powstaje dużo więcej niż kiedykolwiek wcześniej było. I do, do, do, dokładnie, i zdecydowanie więcej jest pszczołomiodnym. Jest tutaj taki mit, no, no fajnie taka romantyczna wizja starszego pana gdzieś tam na wsi, który sobie spaceruje koło tych uli, no ale jak dla mnie równie romantyczną wizją jest to, że w tej chwili młody chłopak, który się przykłada do tych pszczół, też sobie te kilka, kilka, pasiek trzyma i, przepraszam, kilka rodzin trzyma i się, i się nimi zajmuje. Jest równie, może być równie romantyczną wizją. Takie troszeczkę właśnie mitologizowanie, uromantycznianie pszczelarstwa. Jakoś tak, no nie wiem. Jakoś tak mnie to, mnie to nie przekonuje. To tyle z takiej krótkiej, bardzo krótkiej prasówki, mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłem. A tutaj artykuł, który zostawiłem sobie na koniec. Propolis, a zapobiegani infekcją SARS-CoV-2 i leczenie COVID-19. No to wiadomo, jaki mamy w tej chwili czas. W tej chwili mija już rok od tego, jak na dwa tygodnie zamknięto nam gospodarkę. Więc, więc, no, SARS-CoV-2 i COVID-19 no dalej się jest pustoszenie i nie jest niczym niczym y, y, fajnym. Y, tutaj autor, y, autorka y, ba, pani Marta Migocka Patrzałek, doktor biochemii, zakład biologii, i rozwoju zwierząt, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego, odnosi się głównie do badań, czy badań takiego w sumie, no badań, nie, do podsumowania bardziej, Beretta z 2020 roku, Propolis and its potential against SARS-CoV-2 infection mechanism and COVID-19 disease. Czyli tutaj te badania tak naprawdę odnoszą się do ewentualnych, ewentualnych możliwości walki z COVID-em przy pomocy, przy pomocy propolisu. Tutaj opisuję właściwości propolisu, skład propolisu i więc jest tutaj no, myślę, że każdy pszczelarz raczej wie, czym jest propolis, więc nie ma się tutaj co co rozgadywać, ale na końcu odnosi się do problemu z i tutaj na tym chciałbym się trochę skupić, do problemów z rejestracją, że no, Komisja Europejska nie chce, znaczy nie chce, nie może ze względu na przepisy zarejestrować propolisu jako, jako leku, tu chodzi o to, że no, propolis, zależnie od tego, w jakim miejscu yy, jest pozyskiwany, ma inny skład. Yy, druga sprawa jest, yy, no, to jest, czyli jest, jest, skład jest bardzo, bardzo yy, zróżnicowany. Yy, jakieś, do, znowu z drugiej strony, yy, znowu z drugiej strony, yy, badania yy, przez duże firmy, yy, yy, które mogłyby się tym zajmować, też nie są prowadzone, ponieważ do propolisu jako takiego nie da się opatentować. Więc, więc też nikt wielkich pieniędzy, to tu mówię o wnioskach autorki, nikt wielkich pieniędzy nie inwestuje. E, tutaj taka jakby iskierka nadziei. E, ta sytuacja może ulec zmianie, ponieważ trwają intensywne prace nad sposobem standaryzacji roztworów propolisu. Najprawdopodobniej uda się opracować odpowiednią technologię, która pozwoli na Powtarzalne otrzymywanie roztworu w propolisu, tak jak się to dzieje np. w przypadku standaryzacji wyciągów ziołowych. Yy... Powiem tak, może kiedyś to się stanie, jakoś nie wróżę temu jakiegoś bardzo szybkiej, yy, szybkiego rozwiązania, choć może w tej chwili... Yy... Właśnie pojawienie się SARS-CoV-2 i COVID-19 spowoduje, że większe pieniądze pójdą na wszelkiego rodzaju badania i naukowcy w wielu niedocenianych dziedzinach zostaną w końcu docenieni. Mam taką nadzieję, no ale jak będzie, nie wiem. A jeśli chodzi trochę o tę standaryzację, to też yy, tak trochę spoletka, yy, spoletka samych pszczelarzy, to też no... Propolis jest sprzedawany, czy propolis, sam kit pszczeli jest sprzedawany, ale też tutaj nalewki propolisowe są sprzedawane i jak rozpytuję wśród pszczelarzy, to niestety no nikt nie robi, nie próbuje najpierw wyekstrahować samego propolisu z tych, czy z wos, czy nie, nie próbuje oddzielić tych resztek wosku, tego, czy, czy, czy, czy wszelkiego rodzaju innych rzeczy, które, które jako takim kitem nie są z tego, z tego co pozyskuje i dopiero z tego robić nalewki, tylko po prostu robi się z tego co, co się pozyskało, co, ta, ta, co tak naprawdę sprawia, że w sumie nie do końca wiemy, jakie są proporcje tych nalewek propolisowych, jakie, y, jakie, jakie spożywamy, tak? Czy jakie, jakie produkujemy, jeśli ktoś, y, jeśli ktoś, produkuje. Ponieważ no, na, y, propolis, kit pozyskany może mieć 20% wosków, a może mieć 70% wosku. I teraz no, zrobiona nalewka z 20% z, 20, z propolisu, z, z kitu przelegu, który ma 20% wosku, będzie miała zupełnie inne stężenie niż nalewka zrobiona z propolisu, który ma 70%. No i tutaj są metody, które. które yy które pozwalają nawet takimi domowymi sposobami, pozyskiwać, pozyski, znaczy pozyskiwać, jakby oddzielać propolis właściwych pszczeli od tych, od, tych, od tych całych pozostałości. Tu taki shameless plug na, na swojej stronie, Pasieka prowincjonalna napisałem o, w kontekście propolisu alkoholowego, bezalkoholowego, przepraszam, o takiej metodzie właśnie. Zresztą tę metodę pan Józef Urbańczyk na swoich social mediach, który bardzo często pisze o propolisie i innych produktach pszczelich, też opisywał kilkukrotnie. Zachęcam do zerknięcia na jego, na jego social media w kontekście właśnie przelarstwa i propolisu. I no I niestety... Wydaje mi się, że prawie nikt tego nie stosuje, albo nawet nikt z tych ludzi, którzy produkują takie rzeczy i sprzedają, czy rozdają, bo, bo, bo, bo nie wszyscy sprzedają. Yy, yy to robi, tak? No, co, co, co, moim zdaniem jest takim, powinno być takim pierwszym krokiem już na naszym takim mikropoziomie pszczelarzy do tego właśnie, do tego próby uzyskania jakiejkolwiek standaryzacji, chociażby co do proporcji, już nie mówię co do składu, tak? Który mówię, może się różnić, niezależnie od, od miejsca, w którym został pozyskany. Ale przepraszam, bo to tak naprawdę o propolisie była trochę dygresja, do której pewnie się odniesiecie. Ale wracając do badań, tutaj szkoda, że autorka nie odniosła się do badań klinicznych nad COVID-19, które ukazały się w styczniu 2021 roku. Eee... Do których ty się odniosłeś? Na to prawie. tak, tutaj również shameless plug na, <laughs> swoim, na swojej stronie, również właśnie pisałem zaraz po tym, jak się te badania ukazały. Propolis w walce z COVID-19, najnowsze badania. A tak, widzisz, ja byłem ktoś... przekonany, że ten artykuł był trochę bazował na tym badaniu właśnie. A nie, tak? Znaczy nie, nie, nie. Mój, mój artykuł właśnie bazował... Nie, na nie. nie. Najnowszy... Tej, pani z, tej pani z tego czasopisma. Nie, nie, nie. W, ja w artykule, ja wskazuję na właśnie te badania, do których ta pani się odnosi, czyli na, na badania na, te, na, na tym, czyli Propolis and it's Potential against SARS-CoV-2, czyli takim zbiore, zbiorze właściwości propolisu z różnych badań i stwierdzeniu, że prawdopodobnie może pomagać w COVIDzie. A tak naprawdę przyczynkiem do tego, i, dla, i dlatego o tym wspomniałem w tym swoim artykule, ale przyczynkiem podstawowym były te najnowsze badania, czyli na dość małej grupie co prawda, ale te badania właśnie ze stycznia 20, 2021 roku, gdzie przebadono 124 osoby, chor, osoby chore na COVID, podzielone je na grupy 40-osobowe. I 40 osób dostawało dawkę 40 mg, 42 osoby dawkę 800 mg i 42 osoby było grupą kontrolną, czyli która, które nie dostawały tego, tego propolisu. I w dużym skrócie, to są dłuższe badania, tam na stronie u siebie publikuję je w całości. W dużym skrócie, można powiedzieć, że osoby, które nie otrzymywały propolisu wychodziły ze szpitala po 12 dniach. Osoby, które otrzymywały propolis w stężeniu 400 mg upuszczały szpital po 7 dniach, a osoby, które otrzymywały 800 mg po 6 dniach. Czyli tak w skrócie można powiedzieć, że no, podwojenie dawki nie spowodowało dużego, dużej poprawy, ale podanie propolisu taką poprawę dało. To są oczywiście pierwsze badania, to są oczywiście badania na bardzo małej grupie, to są badania zrobione na, na, na podstawie, do, do, do których u, użyto standaryzowanego właśnie propolisu z terenów Brazylii, więc no jakby tutaj, tak jak wspominałem wcześniej, składy mogą być różne, więc może być różnie, ale ja się bardzo cieszę, że ktoś poza takimi właśnie podsumowującymi badaniami, jak, jak te badania Beretta, do których się tutaj autorka odnosi, ktoś zaczął robić badania kliniczne nad propolisem kontekście właśnie sars 2 i COVID-19. To tyle, jeśli chodzi o mnie teraz. Wasza kolej, co o tym w ogóle sądzicie? Czy zapoznaliście się w ogóle z tym artykułem? Tak, oczywiście. I z twoim też. <grym> I z samym badaniem nawet. I z samym badaniem. A. I właśnie to jest to, o czym <grym> rozmawialiśmy. Ty napisałeś, a ja od razu wiesz, Pak, zerknąłem sobie do abstraktu chociażby, czy czegoś nie konfabulujesz na przykład, no. <grym> tak powinno być, tak powinno być. Powinno się sprawdzać to, co się czyta i to do, do czego wszystkich, w, w, szczególnie w dzisiejszych czasach, wszystko powinno się sprawdzić, szczególnie inaczej. Można czytać i nie sprawdzać. Można nawet wierzyć i nie sprawdzać. Ale błagam każdego, kto nas słucha, jeśli chcecie się tym, co przeczytaliście, podzielić w social mediach, czyli na forum publikum, to jednak sprawdźcie, czy to, co przeczytaliście, ma sens i jest zgodne z prawdą. To taka moja porada na koniec. Znaczy, na koniec mojej wypowiedzi, oczywiście nie dyskusja. Tak, tak, okej, okay, no, wiesz, nie będę oczywiście otwierał półtwórki, badory, czym jest prawda, nie? <grym> Dobrze, zgodną z faktami, przepraszam. <grym> tak, a jeśli. A tak, a tak, a z, przepraszam, a zgodnie jeś... Dobrze, nie, to jest jedno zdanie. A jeśli chodzi o zgodność z faktami, to pamiętajcie, że bodajże Hegel powiedział, że jeśli teoria jest niezgodna z faktami, tym gorzej dla faktów. A druga to, że o faktach się nie dyskutuje, nie? Tak. Więc nie podyskutuję o faktach, tylko o stwierdzeniach, mianowicie, że, chociaż tu jest użyte, a także fakt, autorka pisze, a także fakt, znów się trochę czepiam, a także fakt, że jego przyjmowanie... Taka twoja rola. A także fakt, że jego przyjmowanie nie powoduje niepożądanych skutków, i w drugiej części też powoduje, że nie ma żadnych skutków. Inne zdanie. Należy jednak mieć na uwadze ewentualną reakcję alergiczną. Dziękuję. Dokładnie tak, to jest, wiesz co, to jest dokładnie, dokładnie to, do czego ja też y, chcia chciałem się odnieść. Y, fajnie, że to zauważyłeś. Szczególnie do tej pierwszej części. No, nawet woda może zabić. Wszystko zależy od dawki, i również, i również propolis ma swoją dawkę szkodliwą. Reakcja alergiczna. Ale, Czy to, już nie nawet jest ale wiesz, to nie jest skutek Ale, ale, ale, no, no, nawet, ale nawet, nawet abstrahując od reakcji alergicznej, bo tu mówimy wtedy o, o pewnej wąskiej grupie ludzi, którzy są uczuleni. Nawet mówię, pomijając to coś oczywistego, jakim jest, czym jest reakcja alergiczna, to no, skoro nawet woda może mieć swoją dawkę śmiertelną, to propolis również. I to jest oczywiste, i to jest określone. I tutaj właśnie przechodzimy do, do tej standaryzacji. Dlaczego? No ja też za bardzo jestem sceptyczny do tego, że, to, że wielki sukces odniesie znów powrót do takiej powiedzmy no fitoterapii, że będzie się stosowało niezbyt dobrze sprawdzone, wiesz, całościowe, jakby takie jakieś jak, jak, nawet nawet nie, nawet nie ekstrakty w tym momencie. Będzie to jakoś w pewnej niszy, natomiast wątpię, żeby to było głównym źródłem leków w medycynie współczesnej i nowoczesnej, dlatego że na olbrzymi postęp się dokonał z tego, z tego tytułu, że zaczęliśmy właśnie ekstrakować te substancje, mierzyć. I przede wszystkim one są bardziej bezpieczne, no bo właśnie często jest tak, że naśladujemy naturę, ale usuwamy substancje, które są niebezpieczne, a zostawiamy te, które pomagają. No i przypuszczam, że tu będzie podobnie, no, ponieważ polizm ma tak dużo substancji, no kurczę, to są bioaktywne substancje, więc no yy, powątpiewam, czy się by okazało, że wśród tych 300 substancji żadna w nadmiarze nie może zaszkodzić, no, prawda? Sam to powiedziałeś zresztą. No. Wiesz co, przepraszam, przerwę. przerwę ci, wiesz co, tutaj badania, badania pana Bogdana Kędzi i, i Elżbiety, Hołdernych To toksyczność, toksyczność i działanie alergiczne Propolisu. O, tam bardzo dokładnie to były badania na myszach określają dawkę toksyczną oraz dawkę śmiertelną propolisu. Także to jest dość, dość, dokładnie, dość dokładnie opisane i określone, więc no, pisanie czegoś takiego w, e, w artykule. No, tak jak mówię, już pomijając tę oczywistość, jakim jest uczulenie, tak? No to jest troszeczkę takie. No, mało poważne, jeśli mam być cztery. Ale znowu hejtujemy, przepraszam. Nie, to nie, no, nie był... się do fachów. Nie, no, jaki, hejt, jaki hejt? Nie. To nie był żaden hejt, po prostu odnosimy się do argumentów podanych w artykule, dyskutujemy z artykułem. Hejt nie polega na dawaniu kontrargumentów merytorycznych. My dyskutujemy. My dyskutujemy, tak? Tom. Znaczy, ja do propolis trochę inne podejście mam, bo tam stosuję w czymś tam innym, nie będziemy rozwoić się w czym, ale e, głównym składnikiem e, takim aktywnym propolisu jest ester e, fenetylowy kwasu kawowego. On jest tak zwanym inhibitorem razy histonowej, która e, ma działanie epigeniczne i tutaj przy... przy ja używam drugiej Kubuś patrzy. Patrz. <grym> ja używam drugiej ja, ale, ale, ale w skrócie, w skrócie, w skrócie, um, na pewno może pomóc przy um, z poprawieniu odporności, weźcie ekspresji genów odpowiedzialnych za odporność, tak? Mhm. I, i, ale Przez, to, też, to też. Czy znaczy tutaj tak, autorka, jeśli już idziemy w szczegóły tego artykułu, bo ja tak przeleciałem troszeczkę po łebkach, yy, mówiąc o tym, że ona opisuje właściwości, ona tutaj dokładnie, dokładnie tutaj o, o, o, o, tym, o tych estrach i enzymach, o których wspominasz, yy, pisze, więc, więc, więc jakby odnosi się nie tylko do jakichś tam sloganów, tylko też do, do, do, do, do faktów. Do, do faktu, natomiast, na, natomiast tu mówimy o substancji czynnej i tak jak na, nawiązując do waszej wypowiedzi, jeżeli to nie jest standaryzowane, a najlepiej standaryzowane w jakichś warunkach laboratoryjnych, to jest no, z poziomu jakiegoś lecznictwa, prawda? Czyli mamy substancję, która w jakimś tam stężeniu na pewno oddziałowuje na człowieka i po, z, powoduje, że e, pewne no, stany, jednostki chorobowe mogą być... E, może nie tyle wyleczone, co, co, co wspomagane jest ich leczenie, ale mówimy, powinniśmy mówić o standaryzowanych roztworach czy, czy, czy, czy składach, składach propolisu. Tak? I wiem, że takie standaryzowane roztwory są, akurat nie są dostępne u pszczelarzy, są dostępne do, do zakupu w, w farmacji, ale, ale powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, że, że pewne dawki Hmm. że powinniś się nauczyć chociaż trochę standaryzować tak jak to opisałeś na przykładzie artykułu e, doktora profesora Kenji, tak? tak, ja, tak Kubuś też tutaj Mm -hmm. Tak, ja się tak do końca z tym nie zgadzam, bo nie wiem, czy wszyscy przelaże powinni po prostu się... Bo to, iż, i, to jest profesjonalizowanie się, tak? Jeśli ktoś po prostu trzyma paczekę dla przyjemności, no to przepraszam, no, nikt mu nie każe sprzedawać tego propolisu jako lek. Zwłaszcza, że nie w, może. W, nie, no, to się zgadza, tak, tak tylko wiesz co, tutaj już ab, już jakby abstrahując lek czy nie lek, bo tutaj wchodzimy na, na, na grząski grunt i na pewno nie lek, trzymajmy się faktów, yy, yy, to yy, tu bardziej, wiesz co, tu, tu już nawet... Nawet nie chodzi o to, tu już. Jak, jeśli chodzi o mnie, to już chyba nawet chodzi bardziej o taką zwykłą przyzwoitość. No bo jeśli sprzedajesz coś, co wyekstrahowałeś z czegoś, co miało 70% wosku, a z czegoś, co miało 20% wosku, no to ty po prostu sprzedajesz mniej produktów w produkcie, mniej cukrzyców. Nie, co to jest to tutaj jest w błąd. Jeżeli mówisz, że to jest propolis, to już wprowadzasz sprowadzasz błąd klienta. To no nie, ale tam nie, pewnie coś to... tego propolisu w tym, w nie, tym alkoholu jest, tak? Nie, no tak, nie, nie. Nie, kwestia, to jest kwestia opisu. Nie, troszeczkę nie o tym mówiłem, bo to, co mówił Tom, to, to znaczy, jeżeli ktoś ma kilka uli, czy tam dziesięć nawet, no to sprowadzałoby się do tego, że... Nie wiem, na jakim poziomie mówiłeś, ale na pełnym poziomie profesjonalnej standaryzacji, no to musiałby mieć mniej laboratorium w domu, nie? Ale nie, no, chociażby na takim poziomie, o którym ja wspominam, czyli, czyli tego, żeby jednak to było z jakiegoś tam kitu z, z, z siatek minimalną domieszką wosku albo bez wosku, a nie 70% wosku, 30% kitu, tak? Tutaj się zgadzam. Tylko o to mi chodzi. No to nie ma wielkiej różnicy. To jest taka nie bardzo, nie bardzo, wiesz, bardzo podstawowa rzecz, którą każdy, przecież, który produkuje nalewki propolisowe, powinien stosować, a niestety wydaje mi się, że nie stosuje że to te, te działanie, które tu opisałeś, znaczy opisałeś, ale jest opisane w tym artykule, właśnie nie wynika tylko i wyłącznie z działania tych inhibitorów. Da histonowej, bo ona bardzo działa na różnego rodzaju e, wirusy czy, czy nowotwory czy inne inne choroby. E, to jest badań jest mnóstwo na ten temat, akurat nie dotyczących propolisu, tak? tylko ogólnie samych inhibitorów. Także może tutaj po prostu idąc tym tokiem e, e, wybrano akurat propolis tak, do, do badań, wiedząc, że i tak się go nie wystandaryzuje e, w ogólnym, jak pszczelarze nie dadzą rady i to nie, nie powinno być lekiem. To też warto zaznaczyć, że no, propolis nie jest lekiem na e, choroby wirusowe, na zasadzie e, przyjmowania go do doustnie. Tak, bo tu działanie jakieś antyseptyczne e, posiada na pewno, natomiast no nie działania przeciwwirusowe w organizmie ludzkim. Bo Jeżeli chodzi nie takim... o te ad vocem do tych no, antynowotworowych wskazań, no, jest dużo badań, tylko że większość z nich zdecydowana. Albo to są niskie jakości, jakieś radzieckie badania, albo y, czy z innych no, powiedzmy krajów, albo y, no nie jest taki duży powiedzmy czasobis, który mają duże, y, duży wskaźnik cytowań i tak dalej, albo jeśli są, a czy nie mówię, że nie ma żadnych od razu mówię. Mówię, że większość jest jednak na razie wciąż na in vitro, na komórkach wyizolowanych ludzkich. No to nie jest to samo. To, że coś działa na komórkach w ogóle nie znaczy, że musi działać na cały organizm. Nie? A, nie, a ten propolis był... A, a właśnie, tutaj mieliśmy próbę na całym organizmie. To jest troszeczkę co innego. No. W, w przypadku tego badania klinicznego w szpitalu. To, mhm. na pacjentach, tak, no. I, te, i mieliśmy do, do czynienia z brazylijskim, standaryzowanym propolisem. To jest tak, bo... bo, bo, bo bardzo bo to dobry jest, propolis. Bo tutaj jest typowo badanie po prostu mm, eksperymentalne na, y, po, n, bo w ogóle mogą, mogą tylko podejrzewać, ale przecież naukowcy nie wiedzą, jak to działa. Tylko po prostu zbadali, czy działa, czy może nie, czy może działać. O. Natomiast y, w, tych, w tych często laboratoryjnych no to bada się właśnie, Chce się zbadać sam mechanizm, bo chce się dotrzeć do tego mechanizmu i później się. Y, y, no, Hipo stawia hipotezę, że być może, skoro ten mechanizm działa, to może też działać w szerszym zakresie, na przykład na, cało, na cały wielokomórkowy organizm. Tak? Dobra, taki tam w trend, no. no, Ale musi być jakaś dyskusja przecież. Nie? nie możemy się ze wszystkim zgadzać. No nie możemy. I jak pokazał dzisiejszy podcast, z większością autorów, w większości tekstów się nie do końca zgadzaliśmy lub mieliśmy jakieś uwagi. Ale to bardzo dobrze, bo gdybyśmy się wszyscy zgadzali, to świat byłby nudny. Ja też tak uważam, dlaczego, dlatego was do tego podcastu zaprosiłem, nie? bo jesteście sympatycznymi gośćmi, o jednak trochę innym podejściu do przelarstwa. Ty nie jesteś tak sympatyczny, ale dobra, niech ci będzie. No, spoko. Dobrze, panowie, czy jakieś wnioski? No nie, na jako naszego przecież naszego Waroza nie jest sympatyczna dla większości przelarzy, także nie, nie mógłbym się obr obrażać z powodu dumy. No tak, no tak, no tak. Dobra, panowie, to może jakieś krótkie podsumowanko naszego dzisiejszego spotkania, naszych y, trzech omówionych y, tytułów, periodyków, jak spotykamy się kolejny raz, pogadamy sobie o kolejnych wydaniach, kolejnych tak, periodyków. Tak, tak. zamierzenie tak. jest generalnie raz na miesiąc, co najmniej. Co najmniej. Myślę, że mniej o wirusach będziemy rozmawiać, bo chyba już zdominowały. Każda naszą wypowiedź było coś o wirusach. Może już odpuśćmy, nawet jeżeli te artykuły będą dalej. One w ogóle są ostatnio, w szczelarstwie chyba w ostatnich pięciu, było zazwyczaj. Coś tak, wirusa. o wirusach było. American. tak Naprawdę w każdym. Tak. Czy znaczy w każdym z tych tytułów od ostatnich kilku miesięcy jest coś o wirusach? I to nie mówimy o coś o wirusach, czyli krótka notka, tylko mówimy o, o dość dużych, rozbudowanych. Dość dużych tak, w ABG tak, tak, też tak, są także... rozbudowane artykuły cały czas. Że wirusy dobrze, tak, e, Takie pytanie luźne. Spożywacie Propolis regularnie, tak? Bo no tam się zdradził, że tak. Prawda? Tak, ja również. Okay. A, okay. Ale ja własny ja. Propolis nie standaryzo A, okay. Znaczy standaryzowany według mnie. Jest standaryzowany. Czy znaczy no, standaryzowany według moich standardów. O, tak Okej. Okay. <laughs> okay. Ale opublikowałeś swoje standardy? Nie, to są standardy wewnętrzne. No, no, moje wewnętrzne. Może na, bim, na bimbrze robione, to bimber jednak <grym> trochę odpada. Akurat jeśli chodzi Czyli o bimber, to twoje okolice, słuchaj, są bardziej znane. Tak, tak. No, Podlasie słynie z miodu i bimbru. No. To co panowie, kończymy? Było fajnie. Fajnie było się spotkać, fajnie było pogadać. Ja osobiście uważam, że powinniśmy się spotykać częściej i częściej sobie dyskutować. Może niekoniecznie o... Yy, znaczy, regularnie o... Yy, o periodykach, a czasem może o bardziej luźnych tematach, bardziej światopoglądowych, bardziej może odnoszących się do tego, co się dzieje w social mediach naszych pszczelarskich, ponieważ nie są one takie małe i nie są one stale takie ciche i co jakiś czas pojawiają się jakieś dyskusje, kontrowersje, więc może częściej się będziemy spotykać, żeby o tym gadać, ale to czas pokaże. Zobaczymy. Na ten moment, jeśli chodzi o mnie, to może ja się zamknę i główny pomysłodawca tego projektu zakończy to jeszcze, jeszcze pięknym ja może, podsumowaniem. Ja chciałem bardzo podziękować dla naszych słuchaczy, od nas wszystkich za to, że wytrwaliście do końca, to jest nasz pierwszy podcast, Mamy nadzieję, że się bardzo podobało. Mamy nadzieję, że no, jakieś tam gafy nie, nie wrzuciliśmy tutaj. E, no Jeżeli coś było nie, waszym zdaniem nie tak, to też e, miejcie na uwadze, że to jest nasz w sumie taki dziewiczy podcast. E, przynajmniej mój. Na, a nie wiem jak Emil. Emil chyba ma więcej doświadczenia. Kubuś, Kubuś jeszcze więcej. Ale, ale myślę, że wam się podoba. Nie. Emil Emil jest... E... Chyba, ma... no ale nie mówmy o tym. M jeszcze M raz bardzo. I na tym Poprzestańmy. Na tym skończę. <laughs> tak. Jeszcze raz e... bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy na kolejne. E... Kubuś, słowo końcowe. Przede... jeszcze przede wszystkim, bo jeśli, tak jak powiedziałeś, pojawiły się jakieś potknięcia, pojawiły się jakieś gafy, pojawiły się jakieś nieścisłości, o których Tom wspominał, to oczywiście za nie przepraszamy, obiecujemy, że się poprawimy, ale dajcie nam o nich znać. To może by się nie poprawimy. ale jak ktoś chce pohejtować, to też wytrzymamy, choć woli merytoryczne tak. oczywiście komentarze i merytoryczną krytykę. A na zakończenie, panowie, chciałem wam puścić yy, i wszystkim naszym oczywiście słuchaczom yy, muzykę jednego z polskich przelaży mianowicie Piotra Fiedorowicza. Zespół Otakow w składzie Piotr Fiedorowicz, śpiew, gitara akustyczna, Karol Halicki, gitara barytonowa, elektronika, Zygmunt Zymek, Schulz, perkusja. Jest to przelaz z tego co wiem, też z Podlasia, czyli Twoje rejony. Generalnie fajnie byłoby to wprowadzić jako, jako jakąś tradycję naszą w przyszłości. Także jeżeli kto, ktoś z przelaży też tworzy jakąś muzykę, to chętnie tą muzykę puścimy na koniec naszego podcastu. Do posłuchania po prostu. No to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Cześć. Tom, a ty z tego omawiania z tego artykułu naukowego, tak? Ja już zrezygnowałem. Naprawdę jest 20.14. Dupa mnie boli. Kończymy. <słuch> <słuch> Hej te bracie w Orbiaszu, do koni, do koni. Bez ten i zielony, zielony. I tam sobie koniczenka na pasie naboi. I tam sobie piękną damę na mu A wor mi rękę ja dostaje, dostaje A wor mi ja szabę lękę, dostaje, dostaje Obciął mu ręce, nogi, je. Ale konik od mogiły nie chciał iść, nie chciał iść. I przy mu memu koniu do grzywy, do grzywy Będzie panny wianek świecił trzymi, trzymi